Witamy bardzo serdecznie w 38. podcastu odcinku podcastu, bez prezent, prezent, prezent, nami się spotykacie. Mam nadzieję, że wszyscy. I standardowo wracamy do naszego najlepszego składu, czyli będzie z nami Rafał Radomyski. Cześć, witam. Będzie też oczywiście Tomek Zawacki. Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór wszystkim. Tak, i oczywiście ja będę to nagrywał, czyli Christian Kender za pierwszym mikrofonem stoi, w sumie tym razem siedzi. E, dobra, słuchajcie, 38 raz, e, fajnie, fajnie, no to już, już, już coraz dłużej, coraz lepiej, już w ogóle niedługo nam rok wybije, ale o tym się dowiecie dokładnie kiedy e, Tak czy siak, e, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie, e, będzie bez tematu, e, nie mieliśmy jeszcze takiego odcinka odkąd żyjemy Słuchajcie, no tak mało się działo, e, że za bardzo nic nie ogrywaliśmy też, nic nie wyszło, nic się nie dzieje, ewentualnie byliśmy w kinie to o tym się też dowiecie, więc dzisiejszy odcinek będzie bez tematu, niestety, ale powiemy Wam o czym mniej więcej będziemy dzisiaj mówić, bo Tomek pograł Animal Crossing na 3DS-a, więc będzie dokładnie oceniał tą gierkę, poza tym... Bawił się okulusem, Może widzieliście na naszej grupie to zdjęcie z Tomka, kiedy sobie to testował, więc dzisiaj dokładnie o tym powie, czy to w ogóle jest, czy to się w ogóle do czegokolwiek nadaje. A poza tym byliśmy w kinie. Byliśmy w kinie na Terminatorze ja z Tomkiem, a poza tym Tomek z Rafałem byli na Jurassic World, więc zobaczymy, czy jest sens iść na nowego Jurassic Park. A czy to nie jest odcinanie kuponów, jak to zwykle u nas bywa. Dobra, i tyle, więc ja jeszcze Wam polecę jedną gierkę, ale to zobaczycie później, więc idziemy z aktualnościami ze świata i, z, i niech może zacznie Tomek. Więc tak, w ostatnim odcinku... Chyba w ostatnim albo przedostatnim, nie wiem, jak, jak powiedziałeś, lecą te odcinki bardzo szybciutko. Mówiliśmy o, o, o Wiedźminie, którego mogę się pochwalić w końcu. Udało mi się po, po tylu dniach, miesiącach skończyć. Jestem całkowicie zadowolony. Super gierka, po prostu, no można o tym gadać, ale nie o tym chcę powiedzieć wam. Jest jedna rzecz w Wiedźminie, której nie lubię i nie zrobiłem, a jest to gra w gwinta. I o tym mówiliśmy na poprzednich odcinkach odnośnie gry karcianej, która była przez kogoś zrobiona i szybko usunięta z internetu. CD Projektowi się to nie spodobało i znowu mamy kolejną odpowiedź w tym kierunku. E, ktoś postanowił e, Wydrukować, raczej znaczy przygotować się do wydrukowania cały zestaw tych kart do gry, tak więc, jeżeli macie drukareczkę, papier fotograficzny, możecie pobrać, pobrać taki arkusik, wydrukować u siebie i po prostu sobie w domu. W domu grać. I ja jestem ciekaw, co tym razem zrobi CD Projekt, bo za każdym razem dostaje takie baciki w stronę tego gwinta. I wiecie co, I oni już mogliby tą grę wydać to w formie cyfrowej, czy właśnie w takiej papierowej, i by mieli spokój, a tu każdy chce pieniążka na tym ugrać, tak ja, ja tak to widzę. Co, co co ty myślisz, Krystian Rafał, o tym? No, no znaczy, ja, ja tylko powiem, że, bo jeszcze się do tego nie przypieprzyli w żaden sposób, no to jest dokładnie świeży nusik, tak Aha, powiedzmy no tak, z, no tak. ze wczoraj, więc mhm. może coś się w tym kierunku zmieni. Jak na razie nic, nic, wszystko. Nadal można to ściągnąć, wydrukować i, i, i grać w gwinta. Tak? No. Znaczy, znaczy, z jednej strony, no, z jednej no, strony no. nie mają się jak do tego doczepić. No, fakt tym, że no. Można przyczepić się do tego, że oryginalne grafiki użyli, tak? No ale chyba nikt nikomu nie będzie wchodzić do domu i zabierał. Pan drukował sobie karteczki, proszę oddać raz raz, tak? No, no ale wiesz, no, to się już weszło, pojawiło na torenty, no to z internetu nie zniknie. Nie, to tak proste no, Nie, nie. To, to z internetu nie usuną, ale wiecie co? CD-projektowi na 100% to się nie podoba i na 100% nie będzie to się podobało, ale oni z tym nic nie zrobią. Więc wydaje mi się. Że w tej sytuacji będą siedzieć cicho. Bo i tak nic nie zrobią, mogą, w sumie w tym momencie mogą tylko i wyłącznie stracić, tak? Nie, mm. mogą więc... zrobić jedno i wyłącznie: wypuścić wreszcie to, co mają w wersji na Xboxa, tak? bo do Xboxowej wersji chyba była własna. Tak, wyrzucana. tylko tak, tak. No to no. powinni ją już tam miesiąc po premierze, czy ileś, powinni ją rzucić coś takiego na, na, na sprzedaż, tak? Tym bardziej, że i tak no, mogą ja że tego nie zrobili do tej pory. Mogą i tak dodatkowo zarobić, bo powiedzmy do druki jakichś kart specjalnych, tam nie wiem, jeszcze bonusowe dodatkowe talie, czy coś w tym stylu można przecież zrobić, więc... No tak, jeszcze, jeszcze wiesz, może zastanawiałem się, w jaki sposób to zrobić, czy na przykład zrobić z tego e, kolekcjonerską grę karcianą, tak? czyli jak Magic the Gathering i, nie wiem, Pokémony i inne tego typu rzeczy, że kupujesz e, randomowe e, boostery z różnymi Ankamonami, Rayrami i tak dalej i mogą coś z tego takiego zrobić, albo po prostu zrobią normalną, że tam, nie wiem, 4 czy 5 tali w standardzie i, sobie, i tam jakieś standardowe karty i ludzie sobie mogą coś z tego tworzyć, bo być może, wiesz, e, by, być może może być e, CD Projekt może chce wziąć z tego jak najwięcej pieniędzy i być może rozszerzą tą koncepcję jeszcze bardziej niż nam się wydaje. Mam nadzieję, że nie. Że to będzie w takiej formie, w jakiej powinno być, a nie w takiej, żeby zarabiali na tym dodatkowe pieniądze. No zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. No i mają do tego idealny moment, ja tak myślę, bo coraz więcej ludzi zaczyna właśnie główną fabularną ścieżkę, fabuła, fabularną Wiedźmina kończyć. Do dodatków fabularnych, które mają być wydane podobno w grudniu, tak? Trochę czasu jeszcze zostało. Mhm. I to będzie właśnie ten okres bez Wiedźwina i żeby po trzymać cały czas, bo no, gdzie się spojrzysz to ci wiesz, wie, jak wyskakuje, tak? Lodówka, toster, wszędzie jest Geralt. No jest, e, jest. I żeby mhm. cały czas podtrzymać to, że mówi się o internecie nawet jedno słowo dziennie o, o Wiedźminie, to powinni właśnie tą kaciarkę od ciebie wypuścić. No, ja widzę to tak, wypuszczają apkę na iPada, e, gdzie możecie za, za pieniążki albo ewentualnie tam darmowe, free to play właśnie, właśnie, właśnie Wiedźmina. No, no tego, ja, tego i gwinta. jak, jak Hearthstone'a trochę, tylko że wydaje no mi się, że, że z tym Hearthstone'em będzie trochę Ciężko, ciężko będzie z tym konkurować ogólnie, a myślę, że to są podobne projekty, więc e, nie wiem, czy aż tyle z tego ugrają, że tak powiem, no, no zobaczymy, Sa sam jestem ciekaw, co z tym zrobią, bo wydaje mi się, że na pewno coś z tym zrobią. E, no, słuchajcie, zostałem zosta jeszcze przy Wiedźminie i czy tamko aktualizowałeś Wiedźmina do patcha 1.0.7? Aktualizowałem, Cią ściągnął się, zainstalowało się te 7 GB no, właśnie, no 7 GB, strasznie dużo, no. I co? I co, no co, ja, ja skończyłem grę i dostałem patcha, jestem strasznie ucieszony, nie? Aha, w ten sposób, to, to ja ci powiem coś więcej, bo ja jej nie skończyłem, ja praktycznie ją nie gram, ale mam styczność z tym tytułem i mam styczność z tą aktualizacją, słuchajcie, ona psuje nam grę. Bardzo dużo lokacji zwalnia. Kiedyś chyba śmiali się z tych magien, z tych że w tych magnach zawsze skakała gra. No to teraz skacze jeszcze bardziej. Słuchajcie, ten patch ogólnie pogorszył sprawę. E, strasznie słaba aktualizacja gra zwalnia w, w dziwnych momentach e, czasami Geralt nie trzyma miecza, też widziałem taką sytuację e, po prostu wyciąga coś i on chce się bić, a nie może wyciągnąć miecza, e, strasznie zabugowany jest ten patch, już oczywiście działam na nowym i wiem, że bardzo dużo osób miało problemy ze ściągnięciem tego patcha, bo Niby projekt, CD projekt wypuścił, a połowa osób nie mogła ściągnąć. Na przykład jedna osa ściągnęła, a ja na przykład jeszcze nie mogłem, bo w ogóle nie miałem takiej możliwości. Ja więc, to tak, tak, co, są ogólnie jaja, z tym patchem i ten patch trochę nam psuje grę. Padam poprawia, bo tam to, co miał zmienić, to zmienił, bo no to 7 giga w końcu, więc coś tam musi zmienić. Ale ogólnie samą grę, samą płynność tej gry, no to po prostu psuje. Więc ja powiem... można nie, jeszcze na koniec tylko chcę no powiedzieć, że, że po prostu to co CD Projekt miał problem z, z Wieśkiem dwójką, i w sumie to trwało rok, półtora albo nawet dwa lata, żeby to działało tak jak powinno. Tak Wiedźmin może na premierę nie było tragedii, ale czym dalej właściwie no popsują coraz bardziej. No mów Tomku. No właśnie chciałem powiedzieć, że, że ja nie, mi się wydaje, że ta gra działa po tym patchu o wiele lepiej, ładniej, szybciej, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że w opcjach taka, taka takie dwa slajdery do zmiany blura, możesz go włączyć i wyłączyć. Mm -hmm. no, no. Ale tak jak mówię, to może być tylko moje wrażenie, ponieważ ja już grę zakończyłem, ja do większości tych miejscówek fabularnych nie zaglądam, tylko robię jakieś jeszcze poboczne, powiedzmy, znaki zapytania i tam e, zlecenia więźmińskie, tak? Więc ja w tym patchu widzę jedynie same plusy, takie jak te właśnie alternatywne e, sterowanie, poruszanie się Geralta, co prawda w oryginalnie za bardzo, zbytnio mi to nie przeszkadzało i jak już się przyzwyczaiłem do powiedzmy tego jego pędu, to po prostu się przyzwyczaiłem i stwierdziłem, że tak ma być, dobra, nie drążymy tematu. No tutaj jest akurat jak Ci się to podoba, to nowe sterowanie? I czuć, że jest taki żywszy, nie? To... No tro trochę tak, trochę tak ale wiesz, wiesz co, ja tak dużo nie grałem w to, żeby ci powiedzieć, że o kurde jest zupełnie mm. co innego, bo po prostu nie, nie, nie przeorałem tym sterowaniem 50 godzin, żebym teraz stwierdził, o że mam zupełnie co innego, więc więc od, tutaj ci nie odpowiem na to pytanie. Ale jeszcze, No i tutaj no, jeszcze skrzynki i no. parę takich tak, fajnych właśnie skrzynek, rzeczy. to też, tak, to, to jest akurat w porządku. Końcu, w końcu przyszła perfekcyjna pani domu i zrobiła porządek w menu, tak? W całym, w całym tym ekwipunku w tych waszych ziółkach, książkach. W końcu można widzieć, co się przeczytało, czego nie. Więc jak, jak dla mnie, mi ten patrz się bardzo podoba, bardzo fajnie tak uporządkował grę, ale jak mówisz, że te lokacje zwalniają, to muszę zobaczyć, bo właśnie na tych bagnach u tych czarownic też tak w, przed patchem i zwalniały. Jestem ciekaw, co teraz będzie. E, tak. E, ja jeszcze powiem na sam koniec, że w sumie nie byłoby problemu, ale e, dwie osoby które wiedzą, że się, że się siedzę trochę w gra, właśnie się mnie pytały Krystian, czy nie miałeś ostatnio problemu z aktualizacją Wiedźmina, bo mi skacze i dostałem dwa, dwie wiadomości od dwóch moich znajomych, więc musi być coś na rzeczy i szkoda, szkoda, szkoda ale wyobraźcie sobie, że nie tylko Wiedźmin ma problemy bo ma również Street Fighter 5. czy miałeś Tomku okazję przetestować tą betę, czy miałeś w ogóle jakiegoś pasa do tej bety nowego Street Fighter'a? Nie, o mnie zapomnieli i nie dali mi żadnej Tak, o Tobie zapomnieli akurat Michał e, Michał e, Wiśniewski, e, którego pozdrawiam, miał taką możliwość, ale skończyło się na ekranie głównym, w którym było napisane press button i nic nie mógł zrobić. Ja myślałem, e, że sprzedał na Allegro. E, nie, nie, nie. No właśnie, słuchajcie, jest, była taka pro, był taki problem z, tym, z tą betą, tego Street Fightera piątki, która notabene wychodzi dopiero w 2016 roku, w grudniu, więc jeszcze jest dużo czasu że słuchajcie wchodzicie do menu pobieracie chyba tam około 2 giga wchodzicie do menu głównego i nie, nawet nie możecie nacisnąć przycisku tak jest pieprzona ta beta głównie problem polega na serwer na, na, na, na tych serwerach gra po prostu od razu łączy się z serwerami i tu jest problem, bo chyba zbyt dużo osób to robi i Capcom dał dupy od ogólnie usunął tą betę i zapowiedział, że kolejna beta się kiedyś tam pojawi i będzie można ją przetestować więc chyba Capcom nie ogarnął tematu, że być może tyle osób będzie chciało pograć w tą betę chociaż wysyłali kody, to jest też dziwne i serwery po prostu nie dały rady, no trudno wszyscy mają problemy dobra, Rafale co ty nam dzisiaj przygotowałeś? A ja chciałem wam wspomnieć tylko, że szykuje się powoli nam kolejna kreskówka z transformersami, ale co ciekawe to powinna wreszcie chyba, chyba bardziej nas zainteresować mnie przynajmniej Mm -hmm. bo jest zapowiedziana o dziwo, zauważcie, że, że zaraz po tej grze, tak, więc tak jakby trochę, yy, trochę więcej starają się kuponów odcinać, ale, ale nie idą w kierunku filmu. Kreskówka też ma być oparta w jakiś sposób yy, skierowana do nastoletnich i, i dorosłych yy, widzów, tak, a nie, nie, no kreskówkowe transformery raczej raczej nie były zbyt ciekawe te co ostatnio wychodziły, tam się pojawiała jakaś coś coś wzorowane na Manze jakieś, jakieś tam wojny o Cybertron ale, ale raczej to nie było nic super ciekawego no jeżeli znowu zamierzają zrobić coś co będzie dobre tak jak stare Transformersy z kiedyś to ja chętnie obejrzę na pewno przetestuję, nie wiem kiedy wyjdzie niestety nie, nie dokopałem się do terminu eee, wiem tylko, że odpowiedzialna za to będzie wytwórnia, wytwórnia, czy też jakiś producent Machinima. Mhm. Słuchaj, Rafale, ale z tego, co mi się wydaje, to te stare Transformersy, o których mhm. mówisz, to one dla dzieci też za bardzo chyba nie były to znaczy wiesz co i ja je oglądałem jako dziecko no tak ja tak e, samo je oglądałem jako dziecko ale z tego co pamiętam to tam wiesz co, tam była spora różnica jednak między bo tam bodajże były 4 albo 5 sezonów chyba 4 sezony mhm. z tej G1 i tam się sporo działo może nie w pierwszym sezonie ale w kolejnych już się tam pojawiały jakieś wiesz śmierci postaci i tak dalej i, I najwięcej to się działo w filmie pełnometrażowym z, z 86 roku. To on już miał taką, wiesz, solidną fabułę, ale wiesz, no tam kilka razy Optimus umierał, no, Było kilka takich scen, które wiesz, pamiętam, yy, pomimo tego, że 20 lat minęło od tamtej pory, ponad. No. no. 30 prawie, kurde. E, mhm. No było tak, to tak to, tak były zrobione, wiesz, warto sobie obejrzeć, one gdzieś tam są dostępne, te odcinki, można sobie poszukać, można zarówno e, serialową kreskówkę, jak i, jak i cały ten film, no kurczę, tam były momenty, które naprawdę potrafiły się wbić pamięć, niezłe, wiesz, e, walki tam, no wiesz, bardziej emocjonujące były te walki na miejscu tam Megatrona z Optimusem, niż, niż to, co było w filmie, no, pomimo, że nie było tylu wybuchów. A Rafał, a powiedz mi, bo ja w sumie nie siedzę tak jak w temacie tych, tych transformersów, znam te główne postacie. Nie. Zagłębiałeś się w ogóle w o co chodzi z tym podejściem, jak powiedziałeś, bardziej tak dla dorosłych, że to ma być ten, ten, ten transformers? Co tam, będzie im olej wyciekał przy walkach, czy co? <śmiech> Koła będą odpadać. Bo, bo chodzi mi o to, że te właśnie filmy ponometrażowe... No, chyba no, to znaczy co nie, są dla dorosłych nie, filmy są ale wiesz, ale filmy to filmy o, jedna wytwórnia Paramount mm -hmm. nie odpowiada, one sobie lecą tak jak Michael Bay je zrobi i, i wiesz, no i to będzie, będzie zawsze z pompą tak owszem, pojawi się sytuacja, że tam jakiś, e, jakiś bohater umrze tak i e, w zasadzie to w każdej części jakieś tam te, te roboty powiedzmy traciły swój żywot, krótki ale w kreskówkach to wyglądało inaczej i w tych seriach, które się pojawiały wiesz, przez lata, czy tam 2005 rok, czy starsze, jakieś Beast Warsy były, ja kilka razy do tego podchodziłem, ale, ale tam się mało działo takich rzeczy, to była bardziej właśnie taka kreskówka w stylu Power Rangers, nie? Gdzie, gdzie nie miało prawa się nic złego dziać, tylko po prostu codziennie była walka, wiesz, z tymi złymi i, i wieczorem wszyscy szli spać i kolejny, kolejny raz to samo, nie? W następnym odcinku a w tych serii podstawowych no jednak więcej było takich elementów, które się zmieniały, no wiesz, do Dragon Ball'a ci to mogę powiedzmy przyrównać, tak, no na pewno też więcej było zwrotów akcji nie powiesz, że on fabularnie jest na poziomie takim, że żeby go, nie wiem, oglądał ośmiolatek, dziesięciolatek i się, nie wiem, z tego cieszył i wszystko powiedzmy wyciągnął co tam dana produkcja ma do przekazania powiedzmy, tak. No tak, e, więc na się poczekamy. Czy w tym roku będą, myślisz, szafale, czy dopiero w przyszłym? Myślę, znaczy wiesz, no u nas to w ogóle myślę, że tego nie będzie. No tak, no to u nas to wi wiadomo, że nie będzie, ale no... U nas w ogóle tego nie będzie. Nie wiem, nie wiem bo, nie, nie, bo nie podane były żadne terminy. Była ogłoszona współpraca Hasbro z tą firmą. I mhm. nie wiem nic więcej co się. Na pewno na pewno wyłapie tego newsa, tak? Jak się pojawi. No tak. No, dobra. no Rafa, Rafa ma ten, Rafa ma taką misję. W każdym odcinku ma być coś o tym, o transformersach. Nie? No Albo tak. jeszcze no, może że to. Być udaję się to. E, dobra, Ale... słuchajcie, no. Taką anegdotę chciałem w, w powiedzieć. Ostatnio, ostatnio jechaliśmy, byłem na urlopie jechaliśmy sobie samochodzikiem na spływ Jakoby i w tym samochodziku z nami były takie no, dzieciaki. I patrzymy w pewnym momencie przez szybkę, a stoi tam właśnie Camaro z Transformersów pomalowane właśnie na, na, na, na styl Bumblebee. No. I tak jak właśnie Rafał mówiłeś, że, że dzieciaki nie pamiętają i nie wiedzą o, o tych starych Transformersach jakie istniały. I dzieciak tak patrzy przez tą szybkę i do swojego tatu. Patrz, patrz, tato Bumblebee! No. Słuchajcie, powiem wam yy, dwie ciekawostki, znaczy, odnośnie tego Camaro, to to nie wiem czy wiecie, ale była opcja kupna w salonie specjalnej wersji właśnie sygnowanej transformerami i one miały wtedy yy, te naklejki jeszcze transformerów tam wrzucone pod Camaro i oczywiście dwa, dwa czarne pasy, więc identycznie jak z filmu można było kupować w salonie, oczywiście nie u nas, tylko w Stanach. Mhm. Gdzieś tam teraz zimportowane sztuki też można, można znaleźć na rynku. Natomiast do tych dzieciaków nawiązując, ostatnio się pojawił, wrzucę nawet wrzucę do, pod odcinkiem link, jest taki w internecie gościu, który robi wywiady z dzieciakami, pokazuje im na przykład, nie wiem, stare sprzęty typu Walkman'y, pyta czy wiedzą co to jest albo wiecie Gameboya im wyciąga, nie? A dzieci nie wiedzą co to jest Gameboy i wiesz pierwszy kontakt z tym jakiś tam mają, nie? I, i zadają im jakieś pytania, tak? Czy tam w ogóle wiesz rozmawiają z tym o tym. Taki wiesz krótki no, pimp, pimp. Są ciekawe. Reakcje. ciekawe ciekawe, ciekawe, właśnie ciekawe. Reakcje, reakcje dzieci na to, ale to jest tak wiesz fajnie zrobione, to nie jest tylko y, wycięte powiedzmy to co, to, co jest naj, najfajniejsze, fajnie, fajnie się to wygląda i ostatnio trafiłem na odcinek y, gdzie pokazywali właśnie pierwsze transformery y, tej Generation One tym dzieciakom i wierzyć, dzieciaki były zdziwione, że transformery są starsze od nich że w ogóle są takie dziwne śmieszne i tak dalej, i tak dalej ale pojawiło się tam kilka fajnych tekstów kilka fajnych sformułowań i, i najbardziej mi się podobało jak jakiś dzieciak powiedział, że będzie musiał nadrobić zaległości no bo tam mhm. też też były jakieś pytania czy mu się bardziej film podoba, czy kreskówka nie i tak dalej, ale, ale już nie pamiętam dokładnie tego nie streszczę, więc zachęcam do, do rzucenia okiem w ogóle fajny kanał swoją drogą, bo taki wiecie trochę gikowski, ale w innym podejściu ciekawe, no e, dobra, więc Tomek za, za, re, sorry, Rafał zapada wam linka słuchajcie, jedziemy do mnie aktualizacja 2.57 Tomku, czy robiłeś tą aktualizację na swojej konsoli? najnowszą aktualizację na Playstation 4? Tak, pobiera mi się automatycznie w trybie uśpienia, więc wszystko jest. A wiesz, że ona jest nieobowiązkowa? Nie musisz jej robić? O, widzisz, o, zrobiłem. O, czyli pewnie znowu poprawia chwiejność mojej konsoli, jak leży. E, dokładnie tak. Po tej aktualizacji nic się nie dzieje, więc nie musicie jej ściągać. E, to chciałem tylko tak e, chwilkę. E, słuchajcie, i chciałem powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, ale najpierw powiem jedną. E, ostatnio rozmawialiśmy dużo o Batmanie. E, cały odcinek był o Batmanie. Jak nie oglądaliście tego, jak nie słuchaliście tego odcinka, to zapraszam do niego, jest tylko i wyłącznie Batmanie. E, słuchajcie, Season Pass wszedł w końcu jest ten ta Batgirl słyszałeś w ogóle Tomku na ten temat? na, na temat tego Nie, tak, tak jak ci mówiłem, Batmana skończyłem i tyle o hmm. nim słyszałem, już do niego nie wracam więc słucham ciebie co, no dobra, więc, więc słuchajcie, no przyszedłem sobie tego Batmana i tak sobie pomyślałem że ten Season Pass bardzo mnie interesuje. To yy, w poprzednim odcinku, jak słuchaliście nas, Piotrek mówił, żebym nie kupował tego Season Passa, bo jest w sumie drogi, że będę debilem i tak dalej. No dobra, dobra, dobra, okej. Okay. Ja to przyjąłem na klatę, przeszedłem i tak sobie pomyślałem, a może jednak kupię. Może jednak kupię, to nie jest zły pomysł. Ale słuchajcie, wyszedł yy, fabularny dodatek, gra się Bad girl. słuchajcie, gra się 50 minut. Po 50, po 50 minutach kończycie ten dodatek więc tak sobie pomyślałem, że jednak nie kupię tego dodatku i wszystkim słuchaczom szczególnie fanom Batmana, takimi jak ja dajmy na to, odradzam mimo wszystko ten dodatek, poczekacie rok wyjdzie jakaś, e, chociaż nie, no jak macie Batmana, to, to, to już musicie kupować więc e, po prostu chyba zapomnijcie o tym Season pasie, bo lepiej sobie kupić e, no, nową grę niż Cały ten Season Pass, który za cenę nowej gry może Wam dostarczy, dajmy na to, nie wiem, tych pięciu godzin strzelam. Bo wiem, że będą dodatki, w których nie będzie żadnej fabuły, a na przykład będą tylko i wyłącznie wyścigi. Więc nie wiem, czy lubicie jeździć, czy nie, ale, ale no, nie, nie wszystko musi być takie fajne. Więc myślę, że do, fani Batmana i te gry powinni olać ten Season Pass, bo jest beznadziejny. I najgorsze jest to, że chciałem sobie kupić to. Nie ma takiej opcji, ten dodatek można kupić tylko, można ściągnąć tylko i wyłącznie kiedy masz sezon pasa, jeżeli nie masz to nie możesz go kupić oddzielnie i ja tak nie mogłem zrobić, przynajmniej nie na polskim PS Store, być może na jakimś zagranicznym jest. No, to tyle jeśli chodzi o Batmana, Tomku ty masz jeszcze jednego newsa. Tak, ja mam bardzo fajnego i dziwnego newsa, bo pewna firma Hori postanowiła pogodzić wszystkich PC musztardów i konsolaków razem. Mm -hmm. Ponieważ postanowili wypuścić nakładkę taką e, hybrydy, klawiatura, myszka pod konsolę PlayStation 4. E, w sumie to nie jest nic dziwnego, bo już takie, takie przystawki były do poprzednich konsol, do PlayStation 3, do starszych Xboxów i to nie było nic nowego. Podłączałeś pod USB taką skrzyneczkę i po prostu podłączałeś klawiaturę, myszkę i mogłeś obsługiwać gry e, właśnie w ten sposób. E, co jest dziwne w tym momencie, to jest to, że to jest po prostu na licencji od PlayStation. To, to, to mnie bardzo dziwi z jednego faktu, że Sony nie chciało pieniążków zgarnąć tylko dla siebie i wypuścić swojego, swoich takich akcesoriów. A druga sprawa jest taka, jak oni, to, jak oni rozwiążą um, sytuację, kiedy ktoś gra na padzie w jakąś grę online, a ktoś gra właśnie na tej przystawce. Czy będą jakieś wiesz, um, filtry, które będą rozdzielać, rozdzielać ludzi, czy, czy nie będzie. Ogólnie taka przystawka kosztuje około, tu jest podano około 500, lekko ponad 500 zł, 86 funtów na brytyjskim Amazonie, więc możesz sobie to... Krystian, sprawić mhm. przystawka się nazywa, już Wam mówię, ona ma taką fajną nazwę: Tactical Assault Commander 4, w skrócie, Tak4. Ładnie wygląda, ma logo PlayStation, po prostu wsada, spacje, takie, takie, takie połowe, ona nie jakby ma wsada, połowę, jakby się połowa klawiatury ona, ona ma, zwróć uwagę, strzałki. Ona ma klawisze, takie nie pragną wsada ta... zrobić, ale tam są strzałki, trójkącik, krzyżyk, kwadracik. Mhm. Tam nie ma żadnego przycisku literowego. Nie tak, Tomku, wygląda to fajnie, myślę, że nic nie rozwiążą w tym, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem... Podział czy coś innego, wiesz, jeżeli chodzi o online, bo zobacz sobie na przykład jak masz Mortal, Mortal Kombat najnowszego i ludzie normalnie mogą podłączyć arcade sticky do konsoli i ja o tym nawet nie wiem, że gram z typem, który gra na arcade sticku, więc my, wydaje mi się, że z tym niestety nic nie da się zrobić, więc jeżeli ktoś będzie grał w najnowszego Star Wars Battle Fronta na klawiaturze i dajmy na to myszce, to nic z tym nie zrobimy. No fajna sprawa jest to dla ludzi, którzy mają wiecie, problemy właśnie z padem jak jak kupują konsolę na nowo albo mhm. załóżmy, mam znajomego, który no, po prostu uwielbia grać w strzelaniny ma konsolę, bo komputera nie chce żeby po prostu nie stać go na komputer który obsługuje te gry w tym momencie w takiej rozdzielczości grafice mhm. i jego największy problem to jest to po prostu nie, nie, nie potrafi sobie poradzić z celowaniem na, na analogu, tak? No z kwestią czasu na pewno się przyzwyczaili, ale to, ta taka, przy, taka przystawka to jest idealne rozwiązanie właśnie dla takich ludzi, więc jak macie ponad 500 zł w portfelu, to kupujcie tą przystawkę i, i, no i oszukujcie w grach. E, tak. E, dobra, więc to tyle. Więc jak słyszycie, e, PC pecetowcy otwieramy się dla Was, więc możecie grać e, tak jak lubicie na naszych konsolach. Jak to się mówi, Mikasa Sukasa, tak? Mniej więcej, tak. E, dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że no niestety PlayStation 4 stracił ekskluzywność, znaczy nie, nie jest to, że stracił ekskluzywność, tylko mogę szczerze powiedzieć, że na PlayStation 4 nie wyjdzie Rise of the Tomb Raider. No niestety ten projekt jest ekskluzywny dalej na Xbox One jeżeli twierdzicie, że źle mówię, bo wyjdzie za rok, no to właśnie o tym mówię, że niestety ten tytuł będzie ekskluzywny na Xbox One. Tomek, czy kupisz najnowszego Tomb Raidera? kupię, bo poprzedni mi się podobał, a że tak się złożyło, że mam Xbox One też obok PlayStation 4, to na pewno w to zagra muszę w to zagrać, ale mm -hmm. i, i jesteś stuprocentowo pewny, że właśnie tak jak kiedyś mówili, że to czasowa wyłączność, że po roku, że to już jest stuprocentowo prawdziwy ekskluzyw? Eee, znaczy, ja, ja, ja to powiedziałem ze względu na to, że jeżeli na moją konsolę wyjdzie gra, która już jest rok na rynku, mm -hmm. ja mam ją kupić, no to ja, ja, ja, ja, ja tego nie kupię, sorry. Więc tak, Rise of the Tomb Raider wyjdzie na PlayStation 4 równo rok po premierze na Xbox One. A nie kupisz na pewno? Nie, nie nie nie, nie, nie. nie jestem, nie jestem wielkim fanem tej Tomb Raidera. Poprzedni mi się podobał, ale, ale bez szału. Ja mam, będę miał swojego Uncharteda, a myślę, że za rok będzie na pewno grubo, zobaczcie, że pod koniec tego roku jest grubo, naprawdę jest grubo, a za, za rok na pewno też będzie grubo, więc taki Rise of the Tomb Raider, myślę, że na przykład, wiesz, wiesz co wyjdzie? Wiesz co będzie z tym konkurowało? Będzie z nie tym Uncharted. konkurowało, nie, Uncharted wyjdzie na początku przyszłego roku, wydaje mi się, że marzec, ale pod koniec przyszłego roku, bo Rise of the, of the Tomb Raider wyjdzie chyba w grudniu tego roku, tak? Grudzień albo listopad i analogicznie w 2016 grudnia albo w listopadzie wyjdzie Race of the Tomb Raider i z tym czymś będzie konkurował ten Horizon dobrze mówię? wiesz wiesz, co mi chodzi? o grę twórców tak, to, to... no Horizona. wiesz Wydaje mi się, że to, że to mo na najbliższe jest do takiego porównania mniej więcej, więc e, nie no, Tom Prider myślę, że po roku jak wyjdzie, no to słuchaj, ja będę trochę się czuł, jakby mi dali remastera jakieś gry. No to i właśnie tu będzie zależało od ceny w jakiej wyjdzie, bo ja się wcale nie obrażę jak na przykład była no sytuacja co, Metro 20-33, ona wyszła w tańszej cenie, jak wyjdzie na przykład po, po, po właśnie jak się skończy ekskluzywność na łaniem, wyjdzie Ci tą Brider na czwórkę w cenie powiedzmy 179 na, na PlayStation 4 ze wszystkimi dodatkami, bo na pewno jakieś tam wyjdą tak goty, no nie kupiłbyś? Ja bym kupił. Jakbym nie miał łana nie, nie pograłbym, ale znaczy, mi podobała pierwsza to, to... to... te goty, to, to jest w ogóle pozycja obowiązkowa, że to ma być goty. Ja sobie nie wyobrażam innej opcji, żeby to nie było goty no, dokładnie. Po, po tym roku. Jak, tak. jak wydadzą to 279, taka cena za nowość, no to no, no tak, będę tylko bym się zastanawiał, ja, tak? Ja, tylko wiesz, jak ja sobie kupię Tomb Raidera, to ty będziesz się ze mnie śmiał, nie? Więc nie mogę dopuścić, żeby się ze mnie śmiał, dlatego tego nie kupię. Sam, sam się dziwię, na przykład pecetowcom, że kupuję GTA 5. GTA 5 wyszło półtora roku po premierze, tak? Na nie, do, Oczywiście, dobre no. gry trzeba kupować i... i, i Ale tak, ja... Czy wiesz, że ta gra będzie dobra? To myślę, że ta gra będzie taka dobra jak to, tą Prider ostatni. Czy ona była aż taka, żeby ją kupić i trzymać na półce? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Uncharted i tak ją zje już ją zjada graficznie, a już nie, nie mówię w ogóle o całej grze, więc... No nie wiem, no ja nie mam Xboxa, no, nie, nie mam tego problemu i na pewno tego nie kupię. Po roku tym bardziej. Mówię wam, pod koniec przyszłego roku będziemy żygać grami. Ja zastanawiam się teraz, czy, czy Fallouta, czy Dusexa, nie wiem. Wiem, że Hitmana już nie biorę, bo wygląda tragicznie. Słyszeliście o Destiny? Wychodzi w, we wrześniu Destiny. Ze wszystkimi tymi gównianymi dodatkami, które wychodziły po... Ponad 200 zł za to dodatki. To teraz za 200 zł możecie kupić ze wszystkimi dodatkami jeszcze nowym, który wyjdzie. To jest trochę chamskie, no ale no niestety na tym to polega, tak? Więc słabo jest z tymi grami. Na Tomb Raidera nie czekam i myślę, że użytkownicy PS4 powinni o tym tytule jak najszybciej zapomnieć. I tyle. Słuchajcie, zamykamy nasze, nasz kącik newsowy. I jedziemy do sprzedaży. Słuchajcie, sprzedaż jest dziwna, dziwna, ale ale jest. Słuchajcie, pierwsze no miejsce ma Golf gol, sport Rory McIlroy PJ Tour. Tak, bo to dopiero się pojawiło. Więc Dobra, mamy go na pierwszym miejscu. To jak to jest możliwe? Tak, po, po, poczekaj, Rafael, przeczytam wszystko i będziemy to analizować. Drugie miejsce ma Formuła 1-2015, trzecie Batman Arkham Knight, czwarte, Lego Jurassic World. Piąte GTA 5, szóste Destiny, siódme Call of Duty, Advanced Warfare, ósme The Elder Scrolls Online, dziewiąte God of War, 3 Remaster, to jest nowość, i 10 Nasz polski Wiedźmin. I teraz tak, fakty, fakt fakt, ten golf to jest nieporozumienie. Nie wiem, nie, nie wiem, Rafale, czy nie było jakiejś dłuższej od tego golfa na nową generację. A Wiesz, mi, czy co to mi chodzi, bo... są wyniki sprzedaży globalne czy PS4? To jest, to, jest, to jest jak zwykle UK to jest jak zwykle UK i tak się sprzedawały gry na UK i faktycznie powiem wam, że w gamie mam taką ściankę zawsze tych gierek i byłem ostatnio i faktycznie taka była. Tam akurat tu mam 10 części a w gamie miałem aż do 10 tytułów, więc nawet to do 20 nie, że 10, tytułów, sorry, więc... 10 najlepiej sprzedających się gier i wszystkie były na PS4? W, no, tak, znaczy tu masz ogólną sprzedaż. Jest tam akurat opisane PS4, ale to jest ogólna, faktycznie ogólna sprzedaż, więc no, na, na PC ta się nic nie pojawiła Zresztą teraz A. się nic nie pojawia w ogóle. Więc no, masz wakacje, więc to jest. No jest, on się pojawiło, ale kompletnie nic ciekawego nie pojawiło. To jest oczywiście e, Rafale tylko i wyłącznie e, pudełka więc pudełka, pudełka, a ja, no tak, tak, tak. ja to nie liczę z ja to nie takie rzeczy, to jest tylko i wyłącznie pudełko, to co kupujesz w pudełku, więc tak to wygląda eee, słuchaj, tak eee, jak wiemy, nowy golf zmienił nie ma już Tiger Woods'a, nie wiem czy on poszedł na emeryturę, czy już nie, gra czy po prostu już, już tak słaby, nie, nie wchodzę w to, nie wnikam, nie interesowałem się nigdy golfem eee, mamy teraz tego Rora, Mac il nową licencję mają na innego typa, eee, słuchajcie słyszałem, że ten golf jest tragiczny, jest straszny jest słaby, eee, ma recenzje po 3-4 i po prostu Brak konkurencji spowodował, że mogą sobie na to pozwolić, a ludzie, jak widzicie, i tak będą to kupować. E, niestety taki mamy e, klimat. Ktoś powie, a ja powiem, że taki jest niestety rynek. Ale w ogóle graliście e... kiedyś w jakiegoś golfa. Wiesz co, ja grałem w jakąś śmieszną odmianę. Wiecie co, na, na Dreamcastie grałem w jakiegoś golfa, ale to była taka z przymrużeniem oka taki golf. A i grałem jeszcze w golfa na tym, na, na MUVE. No właśnie, no, no to dla, to dla mnie to jest jedyne rozwiązanie sensowne, żeby coś takiego pograć, a tej innej, no nie, nie. wiem, no jeszcze dobra. FIFA nie, tragi, rozumiem. Na FIFA tym mówię, z... tragicznie, tragicznie. FIFA zręcznie się grał, na kurczę, tym mówię. jakieś jakaś koszykówka, to jestem w stanie zrozumieć, ale kurcze, golf. No, ale nie. bo ty nie lubisz no, no. golfa Ty nie lubisz golfa Jakby na przykład mi wy, wypuścili grę Kiedyś była taka gra o paintballu Jakby mi wypuścili paintballa Chodzisz po lesie z karabinkiem Ale to, na by, farbę, była test, to by była gra zręcznościowa Co masz w golfie zręcznościowego? Ale, ale nie, ale posłuchaj ale posłuchaj, posłuchaj. Niech, niech powiedzmy, że ta gra by zbierała ceny 2 na 5, 3 na 10 tak? to, to, to dla ciebie to by było gówno, A dla mnie to by było ósmy cud świata no, po prostu Nie, nie chodzi nie o to Ta tygnaz, gra może być nie zrobiona nie. fantastycznie To może być najlepszy golf na świecie, ale to jest, wiesz, to... to, to... Ja, ja wiem, o, o, o co mu chodzi, bo to wiesz, wy, wybierasz sobie siłę, wybierasz sobie... Uderzenia i kijek, walisz i wiesz, jak długo naciśniesz i no, ci Nie X wiem, nie ten, wiem tak po prostu ci ja wie, się nie, miał, wie, ci golf chodzi. różnić od golfa jakiegoś tam super stickman na komórki, który jest zajebisty. Znaczy, z, z, z tego co wiem, to po prostu jest dużo mniej trybów, dużo mniej opcji i dużo mniej tego wszystkiego niż miały poprzednie. Po jest, prostu jest w, bardzo tam, mało tych torów, tak? Na tak, tak, trzeba. tak. I właśnie o to chodzi. Gry wszedł w nową generację konsoli, po prostu jej robina odpierdziel się tak, żeby po prostu to było i tytuł się sam sprzedał. No i faktycznie się sprzedaje. To samo miałem z Anagelem. Anagelem wykastrowany z połowy trybów, ale poszedł ja, jak zwykle. Więc ja też nie wiem, może to jest ta sama też opcja jak z bilardem na, na konsolę. Ja też tak średnio z takimi tytułami, no ale... To, to na pewno ma swoich odbiorców, tak, więc, no cóż, trzeba to zrozumieć. Słuchajcie, trzecie miejsce ma Batman, więc pomału spada. Z takich ciekawszych, szósty Destiny to jeszcze, no jak widzicie, po roku dalej się utrzymuje, ale to chyba tam kwestia tych dodatków. Ale słuchajcie, gadowór wyszedł zremasterowany i dopiero dziewiąte miejsce, więc. No Sony chyba, no niestety to chyba. Nie wiem, Remaster chyba jest w miarę okej, okay, ale, ale może ta gra już się przejada w ogóle Gado się cały przejada. E, myślę, że już wszyscy mieli styczność, ci co chcieli i ci nowi chyba, no już nie wiem, grali albo mieli, więc myślę, że sam ten Remaster, wyjście tego remastera no było chyba dosyć słabym pomysłem pomimo jego dobrych recenzji Fakt, dobrze, że akurat wyszedł w sezonie takim ogórkowym jak teraz, ale ale już widać, że jest słowa sprzedaż jest na dziewiątym dopiero a no to za tydzień czy tam za, za dwa jak nagramy to kompletnie go nie będzie no i Wiesiek spada, i Wiesiek spada ma dziesiąte miejsce, nie podniesie się z tego podniesie się dopiero przy dodatkach, więc być może już za tydzień całkiem zniknie i pojawi się nam dopiero wtedy, kiedy pierwszy dodatek, czyli pewnie w grudniu a więc słyszeliście, że No Uncharty... tak Uncharted 1 no, no. ma być yy, zdabingowane po polsku na, na remasterze, na PS4. No, yy, tak, słyszałem o tym. Tak, tak i to bardzo fajna opcja. W takim no, duży razie plusik, będzie, to duży plusik. Cała trylogia będzie w takim razie zdabingowana i na pewno najnowsza część też, więc będziesz mógł mieć całą kolekcję na na P czwórce, tak? I jeszcze w, po polsku. Znaczy, no, znaczy ten. Nie, super, no bo to jest to, to jest Ten te dabbing byłby w porządku. Postawał. Tak, tak, tak. E, dabbing byłby w porządku. On, on był bez szału, ale, ale był w miarę, w miarę okej. Okay. Zresztą Gadowo czy też jest z dubbingiem. E, więc tu, tu jest w porządku. Dobra, e, zobaczymy, jak to będzie, jak sprzedaż będzie za tydzień, za dwa w sumie. E, słuchajcie, jedziemy dalej. E, ja tylko powiem e, o jednej grze. E, słuchajcie, jak dobrze wiemy, plus nas niestety. Eee, rozczarowuje eee, Co miesiąc wychodzą gry, co miesiąc czekamy Na jakąś dużą produkcję A I co miesiąc jest, jesteśmy rozczarowani eee, No i jak z miesiąca na miesiąc W tym miesiącu w sumie też możemy być rozczarowani Ale ale w sumie nie do końca powinniśmy Bo ja powiem wam szczerze, że jak Psioczę na tampus i w tym miesiącu Naprawdę, ja w ogóle żadnych tych gier yy, Nie znam jak one wychodziły eee, Tak... Yy, przez to, że poczytałem trochę recenzji o jednej z tych gier, które wyszły, pograłem i powiem wam, że jest świetna. Słuchajcie, chodzi mi o Rocket League. Rocket League, gra, która wyszła na plusa właśnie teraz na plusie tego tam na początku lipca. Jest za darmo dla plusowiczów. Słuchajcie, jeżeli jesteście fanem wyścigówek i FIFA, ściągajcie. Ściągajcie, bo ta gra jest naprawdę no zajebista jest, powiem wam, że jest zajebista, można się zajebiście wciągnąć słuchajcie, gra polega na tym, że gracie w zależności od trybu ale polecam 3 versus trzech, jest najlepiej online, można też na single, ale oczywiście online tylko i wyłącznie w piłkę nożną, grając samochodem i słuchajcie, rewelacja po prostu rewelacja, piłka jest oczywiście duża możecie sobie, dajmy na to podawać, chociaż jak, jak, jak umiecie, jeździcie samochodem po całej planszy i po prostu strzelewce próbujecie strzelić do przeciwnika, a przeciwnik do Was. Trzech na trzech. Słuchajcie, zabawy jest, zabawa jest świetna. Można sobie wyuczyć niektórych fajnych technik i, i po prostu grać, grać, tylko i wyłącznie grać. Jest to naprawdę bardzo przyjemny tytuł. Ostresujący i mówię, jeżeli graliście w FIFA i lubicie samochody, polecam. Jeżeli lubicie samochody, też polecam. Jeżeli lubicie tylko FIFA, też polecam. Bardzo fajny tytuł, bardzo fajny indeks się trafił. I myślę, że jeżeli masz plusa, to przynajmniej zobacz sobie. Ale musisz dać temu tytułowi trochę czasu i musisz zagrać online. Myślę, że po godzinie gry online, jeżeli się nie przekonasz, to usuń. A jeżeli. Tak, to będziesz się tak samo dobrze bawił jak ze mną. Tomek, grałeś może w Rocket League? na przynajmniej? Nie, nie, ja nie mam wykupionego plusa. Na razie nie zamierzam. A nie, no to jak nie masz, to nie kupuj bez przesady. Bo jak nie macie do słuchaczy, to nie kupujcie. Jest dobra, ale bez przesady. Ale ale jak macie, to sobie po prostu ściągnijcie Bo ja powiem wam, że no nic, nie, no nic kompletnie nie ściągam na tego plusa Nawet nawet ci ymm, Rafale nic nie kupuje na vite, Bo tam nic po prostu nie ma, więc y, nie, nie mam tam żadnych nowych gier Nawet gdybyś chciał e, No, więc polecam Rocket League. Słuchaj, e, Tomku Powiedz o tej grze, bo ja się nad nią zastanawiałem Bardzo długo O... Oh. To będzie ciężki, ciężki temat do rozmowy, bo ta gra jest tak dziwna od normalnych gier, w jakie gracie na co dzień, jakie widzicie na co dzień, że aż nie wiem, jak, jak do tego się zabrać. E, powiedzmy, określmy, co to jest. To jest Animal Crossing na 3DS-a. To jest gra, to jest odpowiedź japiączyków na, na, na simsy. E, to jest połączenie takiej gry, jak na przykład Harvest Moon z simsami i powiedzmy z simcity. E, mówiąc najprościej, jest to symulator życia, tak więc jeżeli wasze codzienne życie was nudzi, no to możecie na malutkim ekraniku konsolki e, mieć inne życie. Sterujecie postacią, powiedzmy takim awatarkiem małym. Każdy może sobie wybrać, e, wybrać płeć i podstawowo podstawowe takie cechy charakterystyczne twarzy i znajdujecie się w pociągu, który jedzie do miasta do miasta, które nazwiecie po swojemu może to być obojętnie co, bo ogólnie na Nintendo jest cenzurka więc za bardzo nie możecie takich różnych niecenzuralnych słów używać ale tutaj nikt tego nie sprawdza, więc piszecie co chcecie no i jak już dojedziecie do tego do nazwanego przez siebie miasta zostajecie powitani przez mieszkańców tego miasta. A Mieszkańcami są różne zwierzęto podobne stworzenia. Tak? To są, to jest kaczka, to jest jakiś misiu, to jest jakiś królik poubierany w takie różne fajne ubranka, stroje z parserasolkami, szapeczkami, okularami, wszystko jest kolorowo, miodnie, jak to na Nintendo przestało. Tak? Ogólnie o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi, tak jak już powiedziałem, to są takie Simsy symulator życia. E, budujecie, zarządzacie, jesteście bur, burmistrzem tego miasta, tak? I macie wpływ na różne takie podstawowe rzeczy, e, jak na przykład czy miasto ma być miastem eko, sprzedażowym, ekonomicznym, gdzie pieniążki szybko się liczą, tak, dużo się zarabia, dużo się sprzedaje, czy ma być to ładne miasto, gdzie rośnie dużo trawki, dużo drzewek e, i takie inne pierdołki. Na wszystko musicie zarabiać, zarabiacie poprzez zbieranie, sadzenie różnych owoców, drzewek, kwiatów, poprzez zbieranie muszelek, poprzez wykupywanie różnych skamieniałości. To wszystko możecie sprzedawać w swoim takim sklepiku. Możecie też tworzyć własne przedmioty, własne, własne, własne ubranka, te ubranka możecie malować, no po prostu jest tego, jest tego tyle, że, że w pewnym momencie nie wiecie, nie, nie wiecie od czego zacząć. I tak samo, właśnie trudno mi o tej grze opowiadać, bo, bo możecie jednego dnia w tej grze zajmować się sadzeniem, a z kolei drugiego dnia możecie chodzić po miasteczku, rozmawiać z różnymi, e, właśnie zwierzakami, e, rozwiązywać ich podstawowe problemy. Każdy, powiedzmy sobie, może dać wam różne jakieś zadania, odebrać coś od kogoś, coś komu podać. To jest ciekawe w tej grze. Rzadko takie patenty są stosowane. Na przykład, jeżeli któryś z, z mieszkańców zaprosi Was, żebyście go odwiedzili, załóżmy o godzinie 17, no to Wy musicie dokładnie o tej godzinie 17 się u niego zjawić. Jak się zjawicie później, no to będzie zły. Jak zapomnicie, też będzie zły i, i, i Wam o tym, o tym opowie. Nie możecie w tej grze oszukiwać, ponieważ, ponieważ jest... Um, jeżeli godzina 12 u Was na podwórku jest, to w grze też jest godzina 12. Jest, jest dzień, dzień, noc tak samo, no czas rzeczywisty płynie i w grze, i, i. No, i się zaplątałem. Czyli po prostu, jeżeli na przykład jak ty, Krystian, przychodzisz po pracy w ciągu tygodnia o godzinie 23, to ty cały czas to miasto będziesz widział no. w nocy i wszyscy będą pochowani w swoich mieszkaniach. Więc. Może teraz zapytaj coś, co, co Ciebie ciekawi. Ja spróbuję pozbierać właśnie jedne z takich ciekawszych patentów, jakie są w tej grze i opowiedzieć o nich, bo mogę o tej grze opowiadać 3 godziny, a mogę 15 minut. Dobra, więc yy, to, Tomko wieść, że w tej grze masz, yy, to są simsy, czyli w tej grze też trzeba jeść, żeby przeżyć, musisz spać i chodzić do pracy? Nie, Jeżeli chodzi właśnie o, o, o takie rzeczy jak jedzenie, jak pożywienie, to nie ma tu aż takiego wpływu. Dobrze, że powiedziałeś o jedzeniu, bo bardzo fajna sprawa jest z tymi wszystkimi owocami. Zaczynacie Każde, każde miasteczko za każdym razem jak zaczynacie jest randomowo, jest losowo generowane. Tak? Czyli nie, nie zobaczycie takiego samego miasta za każdym razem jak włączycie nową grę i zaczynacie z losowo wybranym jakimś owocem. Ten owoc musicie zebrać z drzewa, zakopać ten owoc i po paru dniach wyrasta z tego drzewko, na którym się rozwijają nowe owoce. I tak możecie właśnie e, poszerzać... Po, po, poszerzać e, prowadzić tą swoją, tą swoją, ten warzywniak swój i owoce sprzedawać i dzięki temu zyskuje, zyskujecie fundusze gotówkę. I, cieka I tu przychodzi właśnie ciekawy patent. Jeżeli chcecie mieć inne, na przykład droższe, bardziej różnorodne owoce, jakieś tam powiedzmy inne przedmioty, musicie odwiedzić jakiegoś innego gracza. Czyli musicie pojechać do miasteczka gdzie ten gracz sobie tam prowadzi sprawy. Żeby to zrobić, musicie takiego właśnie chłopka dodać do, waszej, do, do znajomych na waszej konsoli. Musicie się umówić danego dnia o danej godzinie, żeby on otworzył bramę w swoim mieście i możecie wtedy go odwiedzić. Możecie razem wykonywać różne takie rzeczy, sadzić inne pierdołki, takie tam ble, ble, ble, Ale najfajniejsze jest to, jeżeli to, co wszystko zbierzecie z jego miasta i przywieziecie do swojego miasta, możecie zasadzić, czyli na przykład jakieś tam gruszkę, jakieś tam pomarańcze, Możecie to zasadzić i dzięki temu macie inne, inne, inne przedmioty w swoim mieście i ta gra w tak bardzo prosty sposób właśnie zmusza was, żeby, żeby po prostu łączyć się z innymi graczami, odwiedzać ich miasta, prowadzić rozmowy, możecie, możecie wymieniać, możecie pisać ze sobą na ekraniku. Możecie pisać ze sobą na ekraniku swojego 3DS-a i no po prostu po prostu żyć, to, to jest gra o życiu. No, czym mnie ta gra urzeka? To, że, że to jest um, tak wciągająca, banalna, wciągająca gra, gdzie mhm. po prostu możecie w tą grę pograć sobie 10 minut przed pójściem do pracy a możecie przyjść po pracy i grać kolejne 3-4 godziny no po prostu robicie, robicie w tej grze wszystko co oczywiście z, z ograniczeniami tak? ale robicie wszystko co wam się podoba na co, na, co, na co macie ochotę, możecie swoje mieszkania tapetować, możecie dekorować różnymi tam powiedzmy mebelkami te mebelki możecie malować, czyli bierzecie stylusa z 3 a jeżeli ktoś jest, jak, jak ktoś ma jakieś zdolności artystyczne, można naprawdę tworzyć super, super wzory, które można, potem można e, zawieszać na ścianie, tworzyć z tego dywanu. Możecie to sprzedawać, wystawiać na aukcję, możecie komuś dać w prezencie z innego miasta. Ktoś może przyjść do was, do miasta i wam wręczyć taki własnoręcznie wykonany przedmiot. No, możliwości są po prostu nieograniczone. To jest banalna gierka, która na pierwszy rzut oka myślę, że Krystian by ciebie odrzuciła, bo jest specyficzna gra, ale jak troszeczkę przy nim posiedzicie i dacie szansę tej grze, no to wciągnie was po prostu na, na, no, na wiele, wiele lat, bo są sezony, są pory roku, są, są e, różne warunki pogodowe. I na przykład, żeby zobaczyć mapę i jakieś różne zdarzenia podczas zimy, no to musicie naprawdę czekać te parę miesięcy w prawdziwym życiu, żeby w końcu ta zima pojawiła się w waszej grze. No, to, jest, to jest genialne według mnie, takie takie rozwiązanie. Powiedz mi, czy tam można krzyżować te zwierzęta, bo to mnie najbardziej interesowało. No i Krystian Ja nie mam jakich ty rzeczek myślisz. Gra Nintendo, to jest gra nie, Nintendo. Sam jest, tytuł jest, na to czekam. wskazuje. No właśnie, no właśnie. Jestem ciekaw, jak to wygląda. No wiesz, chodzi mi o to, co z tego powstaje, wiesz, to skrzyżowanie dajmy na to, wiesz, jednego gatunku z drugim i, i wiesz, co co tam się odbywa. Ja wiem, ja wiem o co wam chodzi. Chodzi no? o to, e, chodzi o to, że jedyną postacią ludzką jesteście wy, albo inni gracze, do których możecie odwiedzać, albo wy ich, albo odwiedzają was, tak? Wszystkie inne postacie są właśnie. Mm, to jest połączenie właśnie ludzi z, ze zwierzętami. tak Na przykład koń chodzi na dwóch łapach wyprostowanych, jest poubierany w monną kurteczkę. E, jakaś kaczka też chodzi z jakąś tam powiedzmy torebką, czymś innym. Ja nie, nie wiem czy te zwierzaki są też losowo generowane, ale parę razy załóżmy, bo zaczyna, bo, bo ta gra jest też na innych platformach od Nintendo, jest też na dual screenie, jest też na Gamecube, na Wii też jest ta, ta, taka gra, każda wersja powiedzmy, każda gra zaczyna się tak samo, są te same założenia i część postaci tam się dubluje, ale ale chyba reszta jest też losowo generowanych, więc to też jest bardzo fajna rzecz. Oprócz takich jeszcze innych pierdołek i zajęć, które możecie robić podczas, podczas właśnie waszej zabawy, to jest łowienie ryb, wykopywanie różnych, różnych przedmiotów, jak skamieniałości, różne paczki, możecie wysyłać listy, no po prostu za każdym, z każdym dniem od, od, od, odkrywacie coś nowego i, i no rzadko się zdarza taka gra, w którą możecie właśnie grać przez parę lat, no bo ja będę, ja, ja w tą grę na pewno będę co jakiś czas grać z mniejszymi bądź większymi przerwami eee, i chcę zobaczyć jak najwięcej tych e, losowych zdarzeń podczas tej gry, bo bo, on, bo, bo to jest właśnie fajne w tej grze, że włączacie gry, robicie zajęcia takie jak na co dzień, zbieracie te warzywa, sprzedajecie, rozmawiacie z jednym człowiekiem i nagle ktoś was prosi o jakąś przysługę, musicie mu zanieść, musicie mu zanieść do domu tą rzecz, on, on was zaprasza na rozmowę, tam pokazuję wam wasze mieszkanko, wyrażacie opinię na temat tego, czy wam się, czy, czy podoba wam się ten styl, czy nie. Jeżeli powiecie, że wam się podoba, to na drugi dzień widzicie go, jak on idzie w bluzce ubraną właśnie w te wzorki, tak? Na przykład jakaś inna postać zapyta was się o, cześć, widzę, że jesteś nowy w tu w mieście, jakoś mi tak głupio do ciebie mówić po imieniu, czy mogę do ciebie mówić hej, Johny, tak? I wy się zgadzacie na to i za chwilę pół miasta zaczyna na was gadać hej, Johny, tak? Są takie pierduki, które no, rzadko się widzi w innych grach. O, nie zapowietrzyłem się. Z mały piwa, a Wy się zastanówcie, mm. czy byście chcieli e, tak, w taką tylko, grę grać w ogóle. E, bo wiesz co, wiesz co, bo cała koncepcja jest fajna, bo, bo wiem, że jest fajna, tylko że dla mnie jest jeden problem z tą grą. Ale jest jeden z problemów z tą grą ze względu na to, że ona jest na Nintendo, bo zakładam, że nie lubię grać w gier, które nie mają celu. Dlatego w Simsy mógłbym ewentualnie pograć, gdyby były na konsoli i wiem, że są na konsoli i mają jakieś trofea i coś trzeba robić. Czy w tej grze jest jakiś cel misji? Chyba nie wydaje mi się, żeby był, był, był jakiś cel większy jedyny cel jaki wy macie na początku gry to spłacić zadłużenie za wasze za wasze mieszkanie za, wa za wasz dom, który mm -hmm. kupiliście u lokalnego tam powiedzmy sprzedawcy i musicie spłacić to zadłużenie a potem jedyny wasz cel to jest stworzyć wasze miasteczko, żeby było jak najbardziej atrakty atrakcyjne dla innych zwierząt i żeby jak najmniej ludzi się wyprowadziło, bo jeżeli ktoś się wyprowadzi to się wyprowadzi na stałe, już do was nie powróci, tak więc ogólnie tak jak mówisz, no ta gra celu nie ma, wy sami sobie ten cel stawiacie codziennie Robię no coś tak, innego. Tak, no. tak, tak. No to, to wiem o co chodzi. No, Dosyć ciekawy tytuł. Nie masz, nie masz wrażenia, tam że on jest taki bardziej kobiecy? W sensie, że bardziej dla. On jest kobiecy, on jest Bo dziecięcy. Wiesz, s -s -s -s simsy są bardziej dla kobiet, tak mi się wydaje, więc tak sobie myślę, że ten Animal Crossing chyba w założeniach też. Simsy są uniwersalne, Krystianie. Wszyscy kupują, oh. starzy i, oh. i, i młodzi. Ale tak, tak, jest coś w tym, co, co mówisz. No tak, rano. powiem tak, publicznie z tą grą bym się nie pokazał, że, że jakby ktoś mi przez ramię zerkał w telegram to pewnie bym jakoś tą konsolką uciekał od jego wzroku. Ale no, roz, ro, ro, rozgrywka przyciąga do tej gry. No, ogólnie są nielimitowane możliwości, jeżeli lubicie gry z otwartym światem i powiedzmy, lubicie sobie samemu wymyślać własną historię, no to jest bardzo ciekawa produkcja, w którą nie zagracie na innej, na innej platformie. Fakt faktem, tak jak powiedziałeś właśnie online. O wiele lepiej by ten cały aspekt odwiedzania i zapraszania graczy działał na konsolach obecnej generacji, bo Nintendo ma spore problemy z tym. Te całe frame-cody, wymienianie się, zapraszanie w tym samym momencie, kiedy jesteś, to jest tragiczne. I jakby to taka gra była na PlayStation 4, no to wydaje mi się, że to by był fenomen na miarę Minecrafta. tak? No To jest coś coś takiego. Nie dla każdego, ale jak zagracie, no to naprawdę jest wciągająca ta gra. Uzależnia, uzależnia. Dobra, więc ja myślę, że się nie jej przypatrzę, bo myślałem, żeby ją kupić, a aczkolwiek teraz mam dużo gier, bo sobie, oczywiście, musiałem zakupić moją bibliotekę na 3DS-a i powiem wam, że na razie i tak w żadną dobrze nie pograłem, no bo nie, nie mam czasu, to będzie tylko i wyłącznie wykorzystywany do podróży ale na pewno ten Animal Crossing jest tytułem, który chcę kupić, a na pewno moja dziewczyna musi to spróbować, więc więc spoko. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o nasze tematy growe, więcej gier, o grach tak stricte nie będziemy mówić e, w tym odcinku e, Tomku testowałeś e, cały dzień pewne urządzenie, więc e, jaka jest twoja opinia na ten temat czy w ogóle jest sens to kupować i zapatrywać się na to, czy już możemy olać. No jest to ciekawostka. No. Testowałem Samsunga VR Oculus. To są okulary do Samsunga Galaxy S6, ja testowałem tą wersję jest jeszcze wersja do Galaxy Note, jakiegoś tam najnowszego, tylko że te okulary się od siebie różnią okulary, które ja testowałem nie mają żadnej elektroniki, nie mają żadnych tam czujników nic więcej, to, to jest sam plastik z soczewkami i portem do ładowania telefonu, żebyście nie musieli co chwilę wyjmować tego telefonu telefon wkładacie w, w, powiedzmy, w taką przegródkę zamykacie okulary, no i macie taką bieda wersję Okulusa, Morfeusza przed sobą. I, i, I powiedzmy, to jest tyle, jeżeli chodzi o technikę A doświadczenia. Powiem Wam, że no, doświadczenie jest niesamowite. To, to w sumie było moje pierwsze doświadczenie z, z wirtualną rzeczywistością. E, może zacznę od minusów. No, jedyne minusy, jakie, jakie według mnie są, to jest niska rozdzielczość. No, jest, powiedzmy... jest, jest, tak, tak, tak. Mhm. Rafał, y... I Jaką rozdzielczość ma ogólnie Galaxy S6? Bo Ty siedzisz właśnie w tych telefonach. Ogólnie mi się wydaje, że to jest coś, HD, coś dużego. Powyżej Full Dokładnie. HD na pewno. Podejrzewam, to nie jest 4K, ale coś pomiędzy, takie 2-3 czy, czy, czy coś takiego. Tak kojarzę, że on ma chyba 2500 na, na, na, na, na 1700 czy 1300, coś, coś w tym desenie. Mhm. No i mi po właśnie pomimo takiej rozdzielczości właśnie wiedziałem, że coś dużego Ale w Ale wiesz, jest na jedno oko na... dostajesz połowę tylko, tak? Ale widać, widać poszczególne łączenia pikseli i to troszeczkę, powiedzmy, to troszeczkę mnie tak, mi tak A przeszkadzało. Ten. A słuchaj, bo ja testowałem też okulusa w zeszłym roku i nie, nie hmm. miałeś, Tomku, wrażenia, że masz dwa kineskopy? Ale bo, powiedz mi, ty testowałeś ja, bo... tego okulusa od, z, z, z ekranem od telefonu właśnie tak jak, tak jak ja, czy tego prawdziwego okulusa? A widzisz, ja mogłem tego prawdziwego testować. Nie, no ty wiesz? rozmawiałeś no. Na, ty, na tych targach, tak? No to ty wtedy na tych tego targach. Rifta, tą wcześniejszą wersję Oculus Rifta jeszcze. Tak. A to jest, wiesz, możliwe, to, to, to jest zamiennik taki, że se możesz, wiesz telefon. Aha, w ten sposób. Dobra, wiem. Spoko, spoko, spoko. To jest, to jest namiastka tego, co właśnie, co możesz uzyskać takim poważnym sprzętem, jak, jak ty właśnie testowałeś, mhm. i no, rozdzielczość jest niska i strasznie, strasznie grzeją się oczy. Kurde, dziwnie to się to mówi, że ci się oczy grzeją, ale ten ekran wydziela ciepło, plus telefon jest zamknięty w, w, w tej obudowie z plastiku i to no po prostu wali wam ciepłem po oczach, tak? I no, długo się przy tym nie wytrzyma. Eee, a i to by było tyle z minusów bo potem są same plusy Kurczę, jak ja to założyłem jak ja się znalazłem w sali kinowej gdzie przede mną był powiedzmy nie wiem jakiej wielkości ekran ale czułem się jakbym był w, na norm, w normalnej sali kinowej Obieżałem się w lewo obieżałem się w prawo patrzę, są krzesełka kurde, patrzę na sufit jest wszystko tak jak powinno być potem włącząłem sobie prezentację e, Avengersów a prezentacja zaczyna się tak, że stoicie, stoicie Iron Manem przed szybą tego właśnie Stark Tower, wciskacie, wciskacie, czyli patrzycie się w kierunku start, jest ikonka, jak na kinekcie zaczyna wam się wypełniać, wypełniać pasek i w tym momencie włącza się film. Włącza się film, gdzie możecie patrzeć się w każdym kierunku, gdziekolwiek chcecie, wszystko jest w trójwymiarze, bo ekran jest zielony na dwa oczy i macie właśnie złudzenie trójwymiaru? No jest to coś genialnego. Jeżeli gry pójdą w tym kierunku, no to ja już pieniążki odkładam na, na okulusa, na komputer, który to pociągnie, bo wrażenia są niesamowite. Powiedz mi, Krysten, miały, jakie ty właśnie te okulary okulusa? testowałeś, miałeś takie wrażenie, że chciałeś ruszać się, poruszać, chciałeś iść do przodu, chciałeś coś złapać, bo ja Miałem, czas... miałem tak, tak, cały czas miałem w ogóle, jak ten debil, e, rozglądałem się wszędzie, cały czas próbowałem się wszędzie rozglądać, wiecie, tam, tam ludzie to testowali, więc koleczka na przykład szedłem, no, no normalnie sobie, wiesz, delikatnie obracał, no nie, a ja to człowieku latałem tą głową jak debil, ale chciałem jak najwięcej wyczuć i faktycznie, no, to się sprawdza, jeśli mówisz o takich rzeczach. Nie, robi to ogromne wrażenie, tylko od razu powiedzmy sobie jedno, to jest te okulary, jeżeli ktoś ma S6 w kieszeni i myśli, że, że warto by takie okulary kupić, to darujcie sobie ten pomysł, idźcie do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką, gdzie są takie prezentery. Te prezentery powinny już być dostępne ogólnie. Każdy może przyjść, usiąść i się pobawić w VR. Darujcie sobie te okulary, bo, bo one kosztują około 800 zł za sam plastik. To nie jest warte tych pieniędzy. Fakt, faktem, że aplikacji trochę jest. Yy, trochę czecha, jest czecha, firm... czecha, czecha. Czekaj, Tomku. Sorry, że ci przerwę. Czyli chcesz mi powiedzieć, że już można to kupić? Te Samsungi, które testowałeś? Tak, to już jest normalnie w sprzedaży. A, czyli już normalnie okulosa mogę mieć w domu. Nie, nie, Oculusa, nie, nie tylko Okulusa, tylko obudowę nie okulusa. na telefon, nie? Tak, to się nazywa Samsung VR Aha. Oculus, Google Oculus, bo to jest współpraca właśnie robione z Oculusem, tak? Mhm. Zamieści, zamieści, musimy zamieścić linka pod odcinkiem, żeby każdy mógł sobie to zobaczyć. Tomek, ale e, wiesz, to, i... to jest telefon, który kosztuje 3,5 koła. Więc Dużo. to jest no. telefon za 3,5 tysiąca i wiesz, no to takie akcesorium dodatkowe za, za, za 7 czy 8 stówek to już, wiesz, wiele nie zmienia, nie? Ja bym za te 700. Ty... Naprawdę, ja bym. Jest, jest w tym prawda, co mówi Rafał, ale ja bym nie i tak darował sobie ten plastik, bo możecie kupić sobie zalegro Allegro gogle cardboard. To są okulary, właśnie z soczewkami z kartonu od pizzy i to kosztuje do 30 zł i macie ten sam efekt, tak? Jeżeli chcecie się pobawić, bo to jest zabawa według mnie na, na 2-3 wieczory i będziecie mieli na namiastkę tej całej technologii a, a jeżeli chodzi o samą technologię to jest, to jest coś genialnego i ja chcę żeby gry właśnie w tym kierunku szły powiedz mi z takich technicznych pytań Mówię, że to jest sam plastik, czyli on się w żaden sposób tam z telefonem nie spina w USB czy coś w tym stylu Wpina się pod USB, ale tylko i wyłącznie, żeby, żeby mieć łatwiejszy dostęp do ładowania telefonu, bo bateria bateria jest żerana, o Jezus, to procenty Wam w oczach czyli, maleją, słuchaj, tak? Czyli można odpalić normalnie jakby tą funkcję yy, na tym Samsungu w momencie, gdy jest odłączony od tego sprzętu i wtedy patrzeć się na taki telefon z podzielonym ekranem? I tak i nie. I to jest właśnie jeden, jeden z kolejnych minusów, bo żeby uruchomić te okulary, musisz mieć ściągniętą oddzielną apkę na telefon, która tam się chyba Samsung VR no nazywa. Tak, no. I automatycznie, jak wkładacie telefon w te okulary, to ta apka startuje. Nawet jak macie ją wyłączoną, ona się uruchamia. Po prostu się, jesteście w takim hubie, gdzie macie dostęp do wszystkich. No dobra, jak, jak ale do wszystkich jest, filmów. jesteśmy w stanie to włączyć bez tych okularów oryginalnych na zasadzie takiego właśnie kartonu od pizzy, jak mówiłeś. Żeby... Tak, tak, jak najbardziej. Aha, czyli jak można najbardziej I możecie i to włączyć. Przysunąć sobie telefon blisko oczu, olać soczewki, skleić z okularami dziadka i miejsce. I, I będzie działać. No tak. Tak, tylko, A tych aplikacji. Musisz mieć jeszcze A... te telefon za trzy koła. No tak, tak. Tak. Niekoniecznie, niekoniecznie. Na przykład ja moim, moim telefonem yy włożonym do tych do tych gogli kartonowych, nie do tych Samsungowskich tylko kartonowych i miałem no. podobny efekt, tak? Więc każdy kto ma telefon około, o, pięć... myślałem, myślałem, że to chodzi też o, o tą matrycę, która jest w tym telefonie. No wiadomo, jak masz, jak masz gorsze, gorszą matrycę powiedzmy niższej rozdzielczości, no to będziesz miał większe piksele, bo soczewki ci to powiększą, ale jeżeli telefon ma tam czujniki, żyroskopy, tam magnetyczne, i inne takie pierdoły, no to będzie ci to działać. No, na aplikację ściągasz, dzielą dzielą ekran, soczewki powiększają ci ekran, żeby to jakoś wyglądało. Gogle służą jako uchwyt i, i to działa. Oczywiście mówię o tych kartonowych gogle cardboard, tak? A jakbyśmy wrócili na chwilkę jeszcze do tych samsungowskich okularów, to yy, tak jak Parę odcinków wstecz rozmawialiśmy i Rafał mówił o technologii w filmach, 360 stopni, oglądania, mm -hmm. oglądania, wszystko co się chce. Ja się z tego śmiałem, bo jako o, spojrzycie w lewo czy na w prawo, to ominiecie akcję i to naprawdę, to naprawdę jest, tak, jak mówiłem, kurcze, leci jakiś tam film, czy tam Avengersi, czy Jurajski Park, bo też była taka prezentacja i kurczę, patrzycie się cały czas w lewo, patrzycie przed siebie, a przed wami stoi Hulk, który leci pięścią gdzieś tam. No po prostu to jest mistrzostwo, to, to, przyszłość, przyszłość filmów, to, to, może iść w tym kierunku. Kapitalna sprawa. Trudno mi to opisać, bo musielibyście to widzieć na własne oczy, Ty, Krystian mówi, że to widziałeś. Mnie ale... więcej coś takie ono. Ale efekt, kiedy lecicie helikopterem i patrzycie w dół, a przed Wami jakieś 2-3 kilometry przepaści, jest tak naturalnym odczuciem, że musiałem się po prostu czegoś złapać. <grym> <Co>? <grym> tak, tak, tak, tak, tak. No, zgadza się. No. Robi, robi to ogromne wrażenie. Tylko jeden minus malutki. Yy tej całej technologii, jeżeli chodzi o gry, bo w sumie ja najbardziej się interesuję tym, żeby to działało w grach. Jest taki, że super będą się sprawdzały gry wyścigowe, jakieś gry, gdzie jest widok z oczu, w których wy się nie poruszacie, tak? Tylko jest jaki powiedzmy celownik na szynach czy jakieś tam e, strzelanie na szynach dokładnie bo, bo były takie momenty kiedy, kiedy po prostu ja chciałem iść ale nie mogłem ja idę a, a to co widzę się nie porusza tak jest taki taki dysonans i z tym miałem malutki problem no jest to tak wyobrażacie sobie że głupi głupi telefon w plastikowej obudowie potrafi oszukać mózg i sprawić iluzję rzeczywistego wirtualnego świata to jest dla mnie coś niesamowitego ale dać 800 zł za taki plastik Chyba nie. Ale Chyba wiesz, nie ale moment. to jest pierwsze, pierwsze, takie rozwiązanie, a tak, moim, tak. moim, zdaniem to za dwa lata, biorąc pod uwagę, jak to się tam wszystko rozwija, za dwa lata tego typu wyświetlacze będą we wszystkich telefonach, które tam będą kosztowały 1000 czy tam 1200 zł, powiedzmy, yy, i będą już wyświetlacze, powiedzmy, 4K i tak dalej, no bo to wiadomo, że w tym kierunku pójdzie i nie będą aż tak strasznie drogie. Procesory będą jeszcze trochę szybsze, więc, więc tym samym będą też mi zżerały, no, większe możliwości powiedzmy zapewniały, nie tylko do jakiejś prezentacji, tylko żeby faktycznie jakąś tą grafikę wygenerować, od razu w 3D i w 360 stopniach, no bo to jest problem, tak, że, że ta grafika nie tylko tam, gdzie patrzysz, musi być wygenerowana, tylko od razu po lewej, po prawej, żeby bez opóźnień zadziałać, jak obrócisz głowę, nie? ale to będzie, wiesz, pod ręką a tego typu obudowy będą zaraz, wiesz produkowane jako zwykłe akcesorium za 100 zł powiedzmy i do każdego, do uniwersalnego użytku nie tylko do jednego telefonu, tylko powiedzmy z jakimś tam, wiesz, gumowym wypełnieniem że że spokojnie dowolny 5 telefon tam wepniesz do środka, nie? I wtedy to będzie miało sens, no i już nie będzie kwestia, że kupuj Oculusa, który będzie tylko i wyłącznie sprzętem do zamontowania gdzieś tam do komputera czy tylko do PlayStation, a, a coś, co spokojnie zadziała na, na, na, na dłużej, nie? Po prostu jaka funkcjonalność jest... jakaś telefonów, tak? Muszą czymś te telefony no. sprzedawać, bo już nie ma te technologia, technologia jest kapitalna, jest po prostu, no, kto nie założył tych okularów, powiedzmy tam z, z osób mojej pracy, wszyscy po prostu zdejmując je mieli tą samą minę, co ja i, i, i na ustach było, było jedno zdanie o ja pierdolę, no po prostu robi to taki efekt, że aż trudno to opisać słowami. I też się pochwalę, oglądałem Pornusa w 360 stopni. Uff. <śmiech> Musi być nieźle, no. No, dobra. Słuchajcie, no z Oculusem, no z Oculusem ja też miałem styczność. No, no super sprawa. Zobaczymy, jak oni będą to wykorzystywać. Słuchaj, a Tomku, bo ja miałem takie wrażenie właśnie, że czasami właśnie tak sobie nawet pomyślałem, jak go testowałem, że przy jakimś Szybszym, szybszym, zmieniającym się obrazie, że może mi się trochę powalić ten błędnik. Nie, nie miałeś takiego odczucia w jakimś tam momencie, w tym to testowałeś? Nie, nie działo się dużo u ciebie na ekranie czasami i ehm, coś tam już mogło ci zacząć wariować? Ja wiem o co ci chodzi. Chodzi o to, czy ja żygałem i. Znaczy nie, to nie chodzi od razu, że żygać, wiesz, tylko wiesz o. poczuć delikatny dyskomfort w, pewnym, w pewnych sytuacjach. Jedyny dyskomfort, jaki czułem, to właśnie to, że mi paliło oczy, ale to jest tylko spowodowane tym, że ekran jest tak blisko i soczewki jeszcze to, to ten efekt potęgują, ale jeżeli chodzi o, o te inne takie jakieś skutki uboczne, no to chwiało mną, jak patrzyłem lewo, prawo, góra, dół, jak jak zjeżdżałem na kolejce górskiej, no to no po prostu musiałem się w pewnym momencie czegoś złapać. bo, bo o, Fajne, to by było fajne. No, no. To ro, robi to, ale jak zdjąłem okulary jakoś yy, powiedzmy sobie jakoś nie czułem się dziwnie źle. Tam jeden znajomy rzeczywiście się źle poczuł i, i, i stwierdził, że idzie do domu. Tak, tak, Taka sytuacja miała no, kurczę, miejsce. To tak to, to, to, to grubiej trochę. No, no mówię ci, mówię po prostu to ta, tak sprytnie, tak fajnie oszukuje mózg, że naprawdę są sytuacje, że głupiejesz. No, no. Jesteś cały czas nogami w tym miejscu, gdzie założyłeś okulary, ale Ty już jesteś w innym świecie, jesteś na kolejce górskiej, jesteś w horrorze, gdzie na Ciebie wyskakuje potwór i Ty chcesz się po prostu od niego schylić, uniknąć go, a nie możesz, no bo po prostu tak jest ten filmik zaprogramowany. Tak, Ty idziesz, nogi idą, ale Ty nadal stoisz w miejscu i to powoduje ten taki, ten taki, taki dyskomfort malutki. Eee, czy u Ciebie to ma, yy, Tomek, yy, można testować jeszcze cały czas tego oklusa? Tak, ogólnie w każdym, wydaje mi się, że w każdym, ogólnie powinno być w każdym, powiedzmy, Media Markt, Saturn czy tam Media Expert, wszystkie takie większe sieciówki, gdzie jest stanowisko, gdzie jest stand Samsunga, każdy może to sobie przetestować, jeżeli takie coś znajdzie. No. W Gdymi takie coś jest, można to testować, jest cały czas włączone. Jeżeli nie będzie rozładowane, to myślę, że chwila ktoś podładuje i będziecie mogli, będzie każdy mógł się tym pobawić, a warto się tym pobawić, no bo to jest jest, jest pierwszy taki. Pierwszy krok w, taki, w kierunku takiej nowej technologii. No. Ciekawa sprawa. To chyba nie jest ciężkie, yeah. nie? Nie, leciutkie jest. W pewnym momencie za, zapominacie, że w ogóle macie cokolwiek na oczach. Nie, tak? a to nie nie jest sądzisz, ja. że powinno mieć tam w jakiś akumulatorek jeszcze wmontowany, żeby właśnie podbić telefon? Czy, czy lepiej, wiesz, z kablem do głowy wpiętym siedzieć? No powinno, powinny być takie akumulatorki, Fakt, faktem, że to by było wtedy cięższe, ale no nie byłoby tego problemu, że po godzince zabawy musisz wyzdjąć i bo, ładować okulary. Powinno właśnie co najmniej, co najmniej no 2,5 godziny wytrzymać, żeby móc film na przykład jakiś obejrzeć albo coś. Poza tym, wiesz, no. czy znaczy, to zależy od telefonu twojego, tak? I ile twój telefon wytrzyma. Nie wiem, ile tam S6 wytrzymuje. Z tego co my się bawiliśmy na trybie ekonomicznym, yy, bo jak włączysz, jak wyłączysz taki tryb, to ci po prostu wypala oczy, yy, to. To, no, tak jak mówię, no, półtorej godziny bawiliśmy się było i już trzeba podłączyć telefon do, do ładowarki. A dobrze, że powiedziałeś, bo jeszcze jest jedna taka mała sprawa do tego Galaxy Note najnowszego. Te okulary nie będą pasować i musicie kupić jeszcze droższy model, który z kolei ma już w sobie różne żeroskopy, inne czujniki jeszcze to poprawia te. Doznania tych, tych okularów droższych nie mamy. Nie mieliśmy tym i się nie bawiłem. Bawiłem się tym gorszym modelem, tak. Mhm. Dobra, dla mnie, dla mnie dosyć ciekawa sprawa, zobaczymy jak to wszystko się będzie rozwijać, fakt faktem te, ten Samsunga VR do tego telefonu no jest drogi, no jest drogi, nie oszukujmy się jest drogi, ale, ale fakt faktem technologia ma bardzo duże możliwości i zobaczymy jak to będzie w późniejszym czasie jak to w ogóle widzi na konsole też e, dobra, słuchajcie, kończymy dział technologiczny, zacznijmy trochę o tym e, dziale kulturalnym, dawno nie rozmawialiśmy o żadnym filmie, żadnym serialu, więc myślę, że jest czas e, każdy z nas coś poogląda, więc e, myślę, że tym razem e, ja, ja też e, nie będę nic mówił, bo wy byliście na Jurassic World powiedzcie nam czy film, których, ja nie wiem, czy on chyba jakiegoś rekordu mocnego nie pobił w sprzedaży, bo tam wyszło ponad miliard Dolców i nikt się tego nie spodziewał, czy ten film poza tym, że dużo na siebie zarobił był tego warty? No jeżeli, wiesz, on od początku było powiedziane, że będzie grał na nostalgii to było wiadome hmm. od pierwszego traileru, przecież pierwsza drama, jaka była związana z tym filmem to, że w, trailer, w trailerze była wykorzystana yy, jakby wjazd przez bramę yy, taką charakterystyczną, która była w jedynce, tak? I, I musieli tam potem sprostowywać plotki. Nie, no tak, taka scena jest w trailerze, ale jej nie będzie w filmie, tej bramy nie będzie, czy coś w tym stylu, wiesz, tego typu rzeczy. I mhm. to się dzieje, wiesz, akcja w tym filmie się dzieje dokładnie na tej samej wyspie. Fajne jest to, że... <śmiech> Ja, na przykład, będąc jako, jako gdzieś tam mało lat w kinie w trzecim, teraz idąc na ten film, czuję taką pewną imersję, bo tam się faktycznie wszystko dzieje 20 lat później. I, i, I po prostu tak, jakby wiesz, to było naprawdę, i naprawdę tamte wydarzenia się zdarzyły, i teraz idziesz dalszą część historii obejrzeć, tak? Taki, no, Swego to rodzaju spoko, to, to, akurat fajne, to jest fajne, fajne no? pełnoprawne sequel, tak oni oczywiście tą wyspę przebudowali w ogóle gdzieś tam, wiesz, od innej strony, niemniej jednak y, są spotykane miejsca z, z części pierwszej jakiejś i, i można jest kilka takich ukłonów i na pewno są fajne, nie są przekoloryzowane przyjemnie, nie wiem, nie wiem ile było na trailerze, bo szczerze mówiąc nie chcę zdradzać, nie chcę mimo wszystko takiego filmu spoilować, ale jak powiem, że właśnie jakieś takie yy, miłe, miłe elementy typu te Jeepy z roku 93 się tam pojawiły Wranglery, tak, czy, czy jakieś inne autka swoją drogą te Jeepy to były jedyne auta poza Mercedesami i cała reszta to były Mercedesy sponsorowane przez po prostu ta, wiecie, tak chamsko sponsorowanie filmu, że już nie ma innej marki, ani jednej, to już jest trochę przesada. Trochę tak, trochę, trochę ale... tak, no ale nie ma... fajnie zresztą, bo tam były dosyć dobre, sceptyczne te Mercedesy. Ale nieważne, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o dinozaury, mi się nie podobał wątek główny. Nie podobał mi się wątek fabularny związany z tym, że jakoś tam genetycznie zmodyfikowali jakiegoś dinozaura. Nie podobał. Ale dinozaury zawsze genetycznie modyfikowali, Nie, nawet w pierwszej części. Znaczy one były uzupełnione, jakby one były oryginalne, tylko kot miały uzupełniony, tak? Tam, tam, gdzie był wybrakowany, to brali tam jakieś żaby, jaszczurki czy czegoś, prawda? Natomiast tutaj tu już konkretnie poszli pod modyfikację, że, że tam nie wiem, zróbmy coś, żeby więcej ludzi chciało go obejrzeć, tak? No bo ogólnie się o taki właśnie marketing tego parku, rozrywki to cały czas rozbija no nie do końca mi się to podobało ale ale pomimo tego w miarę jakoś w miarę jakoś tą główną postać w sensie tego dinozaura zmodyfikowanego poprowadzili i w sumie on jakieś tam napięcie utrzymuje tak? i w zasadzie jak się powiem szczerze, że jak się zaczęła tam dziać już akcja a wiedziałem już idąc na film co jest głównym wątkiem tak, że, że, że będzie sobie oczywiście biegał po całym parku ten dinozaur to nie wiedziałem kompletnie, znaczy myślałem, że to jeszcze się nie zaczęło, że jeszcze będzie dłuższy wstęp, a tu już nagle się zaczęła, wiesz, główna akcja, nie, w filmie, dosyć szybko, więc fajnie, bez owijania w bawełnę i, i w sumie potem, potem coś się dzieje. Oczywiście, no, zaskoczeń nie będzie zbyt wielu. No, nie macie... Ja się zaskoczyłem. Ja się zaskoczyłem Rafale. Ja się zaskoczyłem w tym momencie, e, kiedy zaczęło się Sidło z dinozaurami w drugiej połowie części jak, jak, jak ci się to podobało, jak, jak on tresował te, te raptory, powiedzmy sobie, bez jakichś tam większych spoilerów z tym problemu nie miałem, bo też jakoś w miarę było logiczne, ale potem to co się dzieje od drugiej połowy powiedzmy tego filmu to ja co chwilę łapałem face palma nie, no to tak, szalny... to tutaj można się, pod tym kątem się można zaskoczyć, scena znaczy ogólnie motyw tresowania tych raptorów też się już przewijał wcześniej na, na trailerze był i, i ogólnie robił wrażenie, zresztą wielki mem powstał, tak, związany z tym który obie chyba cały internet, jak jak ten jak on, Chris Ewans, jak się nazywa, dobrze mówię? Ten aktor? Czy pomyliłem go? Ze Strażników Galaktyki. No, ten ze Strażników, tak, nie pamiętam jak on się nazywa. W każdym razie, yy, że trzymał te, te trzy velociraptory raptory na wyciągniętych rękach, tak, i wszyscy go tam jakoś starali się naśladować, podobne zdjęcia robiąc gdzieś tam z jakimiś kotami, samochodami czy czymkolwiek, no zdjęcie wygrało internet i eee, to do pewnego stopnia miało sens, ale jak już się zaczynały jakieś te, nie wiem momenty bardziej akcji i, i, i to zaczynało, no do końca filmu powiedzmy mieć już znaczenie, to było trochę przegięte no, jak dla mnie też dinozaury strasznie biednie wyglądały, tak? No. Słuchaj, ja przed, yy, znaczy nie przed, po, po wyjściu z kina w ogóle wyobraźcie sobie sytuację wychodzę z Jurassic World'a, tak? byłem z Magdą no fajnie, ona zadowolona też jej się podobało, jej się właśnie podobały zwłaszcza te, ten kontakt między tymi dinozaurami i, i tym gościem czy tam w ogóle tymi innymi ludźmi ona zaraz tam od razu sobie przyrównanie robiła, że to jak kotki i w ogóle fajnie, super cudownie ja mówię widzisz, ale właśnie to jest kurde, trochę niespójne, wiesz, bo w pierwszej części to raptory rozpierdoliły wszystko, nie? Yy, ona mówi, jak, jak to w pierwszej części? To ty mnie znowu zabrałeś na kolejną część nie pokazując mi pierwszej? <grystanie> <grystanie> tak, no nie zorientowałeś się, że 22 lata temu była pierwsza część, spoko. Nawet była jeszcze druga i trzecia, ale już pomijmy, w drugiej i trzeciej nie będę ci pokazywał. No ale na jedynkę, z uwagi, że jeszcze nawet odświeżona, ostatnio była wersja w kinach puszczana, postanowiliśmy obejrzeć. No i kurczę, tam robiło to wrażenie. Tam te, wst... no bo te do panie, dzisiaj no... się nie zestarzały i po prostu jest świetnie zrobione, tak? Pojawienie się tych dinozaurów w pierwszej części jest do dzisiaj fajnym przeżyciem i to w sumie nie, nie, nie lecę na jakiejś tam nostalgii, a, a tutaj nie. Tutaj meh. Wiesz co, ja... ja... Ja powiem tak, bo to ten film już troszeczkę kawałek czasu widziałem i, i, i, i chyba nie ma sensu dużo o nim gadać. Film jest bardzo fajny, można nawet powiedzieć, że to jest familijne kino, tak? No, no, no z dzieciakami naprawdę też można pójść, bo tam nic drastycznego nie ma. Dla fanów takich prawdziwych fanów do połowy ten film naprawdę jest dobry i, i, i zależy, jaki macie do siebie dystans, bo jak macie troszeczkę większy dystans do siebie, to z końcówki i będziecie się śmiać i będziecie zado zadowoleni, a jeżeli myśleliście że to jest no, bliżej oryginałowi powiedzmy tej pierwszej części, drugiej, trzeciej czy tam jakby to mówić no to będziecie troszeczkę końcówką zawiedzeni bo tak jak Rafał powiedziałeś e, ogólnie nie Tyranoza, nie te duże dinozaury były największym zagrożeniem, tylko właśnie raptory. Raptory zawsze były naj, największymi badacami całego Jurajskiego Parku, a tutaj kurde zrobili z tego o, no kotki. No. fajny film do obejrzenia. Zrobili z nich no. kotki trochę, co nie zmienia faktu, że podsumowując film i tak uważam za warte obejrzenia e, tylko z dystansem, dokładnie tak jak powiedziałeś. E, Podobało mi się w jakiś sposób tam dbałość o szczegóły takie, które można było się dopatrzeć. Oczywiście głupich momentów nie, nie brakowało i Ale chyba mnie nie słychać, co pojechało tam, kolejka. E, dobra, jeszcze raz. E, trzeba podejść z dystansem i nie ma co liczyć w ogóle momentów głupich, e, gdzie strzelamy w face my one po prostu pojawiają się co chwilę. Ale z kolei można też wyłapać kilka śmiesznych scen, które są takim, powiedzmy, testem na spostrzegawczość. Kojarzysz scenę, kiedy tłum zaczynał uciekać. Pojawił się tam gościu, który pomimo tego, że wszyscy postanowili ratować swoje życie, to on je również ratował, ale jeszcze zgarniając ze stolika dwie zielone Margrity. A był, uciekał, uciekał, było, ja z kolei było, też taki malutki, pana pineskę. Wiesz, ułamek, ułamek sekundy, malutki szczegół, ale wiesz, zadbali o to, żeby, wiesz, on był na tyle śmieszny, że widziałem nawet ostatnio, że, że chyba na komik conie ktoś się za tego gościa przebrał. No nawiąza nawiązań było do oryginal do, do poprzednich części filmu, było parę, sporo, ale nie było aż tak nachalne, tak jak ktoś... Yy... Kurczę, jak ktoś nie jest z Jureckim Parkiem, to i nie zwróci uwagę, a ktoś, kto bardzo uwielbiał te filmy, to się uśmiechnie sam do siebie, bo na przykład jest nawet e, ten pan Pineska, tam, ten, ten, ten kod DNA tak, malutki, tak, ten stworek jak jest, z, jest. z W pewnym momencie można go dostrzec i kurczę, no to, to, to są takie małe szczegóły, tak jak koszulka Jureckiego Parku, fajne to koszulka jest. Koszulka no. też była fajna, no. O. Ogólnie, tak jak właśnie mówimy, no fajny film, ale no, kurczę, coś nie do końca tam zagrało. No. U, ujmę to w ten sposób. Na pewno ten film nie zrobi tego młodzieży, tak? czy tam dzieciakom, które teraz poszły na niego do kina, co, yy, co zrobił, powiedzmy, nam, kiedy my byliśmy na jedynce. Yy, natomiast mi się bardzo jakby podobał ten fragment i to w sumie najbardziej mnie tak przytrzymało. No dobra, tam główna to jest ten wiecie Indiana Jones, jakiś tam twardziel, który tam walczy z tymi dinozaurami ale jak w każdym Jurassic'u są też dzieciaki, nie? I mało lat, ten, ten taki, nie wiem, dziesięciolatek, jest właśnie takim totalnie skręconym, co wie wszystko o dinozaurach, na tym punkcie dzieciakiem wykręconym i, i to mi się podobało, bo on mi tak trochę mnie przypominał w tym kontekście. Było też coś takiego w poprzednich częściach. To się sprawdza. E, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo nie, nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie 22 czerwca 2018 roku wychodzi druga część. Już zapowiedzieli ją. Czy idziecie na dwójkę do kina? Zobaczymy. Ha, ha. Czyli jednak. Czyli wiesz jedna, co, dobra. dla mnie to jest taka pozycja obowiązkowa, co by nie było. Po prostu. Czyli nawet jak jedynka by była jeszcze gorsza, to byś i tak poszedł. Hmm, teraz no, pewnie tak. Znaczy nie, mój, mogliby to skrzanić, ale wiesz, biorąc pod uwagę, że, że i trójka... Już była totalną tragedią, to wiesz, a potem na Jurassic World de facto odświeżony, już, już trochę tam z innym pomysłem zrobiony i tak poszedłem, nie? Mhm. E, tak. I e, a propos, więc... Terminator 5 no. też się nadaje do tego, żeby pójść na niego, czy, czy po kiepskiej czwórce mamy znowu coś jeszcze gorszego? I tutaj będą zdania podzielone, prawda Tomku? No będą i tak i nie. No. Będą, i tak i nie, i tak i nie. W ogóle Tomek postanowił najnowszego terminatora wziąć do haterzona, nie wiem za nie, nie wiem czemu. Ale okej, okay, niech mu będzie. Więc y, myślę, że od razu rozwalimy po prostu Terminatora tutaj. E, ja byłem w Anglii, ty byłeś w Polsce. E, jak Tomku? Czy Terminator Ci się podobał? Tak, Arnold Schwarzenegger jako Terminator był kapitalny, był genialny. To był, to był najlepszy moment, element. W ogóle tak, Arnold to, i Terminator to jest cały film. Z zgodzę się z tobą, że tak było. Wszystkie jego teksty, wszystko... Oczywiście on zachowywał się... Słuchajcie, Arnold jest złym aktorem. On jest bardzo słabym aktorem. On w ogóle się do tego nie nadaje. Ale robota, jak zawsze grał, fajnie. On nie jest do końca z tego co pamiętam Amerykaninem, tak? On ma tam chyba korzenie Austreckie. z tego co... tak. I powiem wam, że ten angielski jego nie jest taki super taki barwny i tu fajnie to wygląda więc taką dobrą sprawę on jak mówi i mówi jak robot to robi to zajebiście. To mu się sprawdza I... właśnie ta sztywność. Tak, tak. Więc właśnie jako taki sztywniak taki no, no jak Robot, jak Terminator. I powiem Wam, że właśnie to było świetne. Słuchajcie, no Arnold, Arnold jest najbardziej barwną postacią z całego tego filmu i jest najważniejszą osobą, więc ja osobiście, nie wiem jak Ty Tomku, ale ja tam poszedłem tylko ze względu na niego. Gdyby to był kontynuacja Terminator Ocalenie, który był notabene strasznie słabym filmem, to nie, nie poszedłbym na kontynuację tego, na tego dajmy na to ostatniego Terminatora, tak, który, który był zupełnie inny. Ale wiedziałem, że to będzie kontynuacja tego Terminatora właśnie, tru, bo to jest po trójce tak, dajmy na to. Znaczy to jest kontynuacja trójki. Wszystko jest praktycznie to samo, więc wiedziałem, że ja idę tam do na, na Arniego no i Arnie był rewelacyjny. Dla mnie Arnie był rewelacyjny. Wszystkie jego teksty oczywiście miał swoje, swoje żarciki które będziecie mieli w filmie, więc zobaczcie, jest, jest masa nowych żartów i to nie tam parę, tak jak zawsze było, ale jest, jest tego stosunkowo dużo. Co Tomek cię zawiodło w tym filmie? Bo wiem, że nie do końca ci się podoba, więc słucham co tam było nie tak. Ja mam największy problem z tym filmem taki, że to jest kolejna część Terminatora i, i... Film jako film, tak? Jeżeli to by się nazywał Roboty kontratakują, to nie miałbym najmniejszego problemu z tym filmem. Ja mam największy problem o fabułę, jeżeli chodzi no. o, o ciągłość, o wątki, jest, o wszystko. Jest, jest, tak, tak, to też się zgodzę, no. O tym za bardzo nie mogę rozmawiać, chyba, że na sam koniec, yy, bo, bo jest dużo spoilerów, jest dużo spoilerów. Po, powiem, powiem jednym słowem to jest jedna wielka kupa główna, jeżeli chodzi yes. o fabułę. Tam, yes, co yes. tam się dzieje, Boże, tam nie ma najmniejszej logiczności, spójności i kontynuacji, nawet pomijając, jakby odsunęli trójkę, jakby Salvation pominęli, to nadal nie się nie, nie trzyma kupy. Ja myślałem, że dostanę takie troszeczkę zakończenie tej całej historii albo wyjaśnienie wątków, a ten film dostarczył mi jeszcze więcej otwartych ścieżek do kolejnych filmów. Okej, okay, niech oni robią kolejne Terminatory, ale kurczę, wiecie, Krystian, to wygląda tak, jak ja bym poszedł na film, w którym co 10 minut bym dostawał komunikat, czy chcę wykupić DLC i poznać dalszą fabułę, co się działo, dlaczego tak się stało. No kurczę, tam się nic nie trzyma kupy, ale jako film sam w sobie, jeżeli chodzi o o, o akcje, o, o, o sceny, o trzymanie, trzymanie tej, tej historii, jaka, jaka ona by nie była. Film jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Ma swoje zabawne momenty, ma swoje straszne momenty, ma swoje momenty akcji. Ślicznie, ładnie to wygląda. Fakt, faktem, ja, w mojej opinii, efekty graficzne, nie wiem co się stało, ale ostatnio te efekty graficzne w tych nowych filmach są naprawdę brzydkie. Nie wiem, nie, nie wiem co się stało, czy po prostu e, jakieś inne studio tam zatrudnili, albo mają jakieś, albo nie wiem, na Xbox'ach One robią te efekty graficzne, ale no, kurczę, razi po oczach sztucznością plastikiem. No, jeżeli pamiętasz trójkę e, mhm. i. No trójka, te, no, no. no i jak dla mnie to, to te efekty były jeszcze gorsze niż w trójce e, tak, w trójce pamiętam bardzo fajny motyw z dźwigiem z dźwigiem była niezła scena tylko, że no e, tak. nie do końca tak fizykę dobrze oddawała no fizykę może, mhm. może nie do końca ale, ale faktycznie wiem, że w ogóle trójka miała bardzo duży budżet, jeżeli chodzi o efekty e, tak czy siak, e, może się z tobą po części zgodzę e, ja na przykład e, zastanawiałem się, czy ten Terminator z, z początku to jest, faktycznie jest Arnold czy nie, czy to jest komputer. Więc z tymi efektami to tak nie, nie do końca ci powiem. Mi akurat osobiście się w miarę podobały te efekty. Powiem ci natomiast, że ta fabuła faktycznie to jest beznadziejna sprawa. Naprawdę to jest, miszmasz taki, że no, no, normalnie australijska telenowela, no, amerykańska, argentyńska, w ogóle chciałem powiedzieć, tak czy siak. Kujowa jest ta fabuła strasznie. Eee, można powiedzieć, że fabuła jest taka sama, tak? Eee, to, to, to żaden spoiler nie będzie, macie w, w opisie filmu, że znowu Sarah Connor. Eee, Arnie cofa się, znaczy w sumie Arnie się nie cofa, ale e, tutaj e, Kyle Reese cofa się do przeszłości, żeby uratować Conno Sarę Connor przed... E, z złym Terminatorem i w ogóle z złymi innymi, bo ona musi przeżyć itd. i tak dalej. w ogóle tam ona, ona trzy razy zmienia się, e, jest beznadziejna. E, powiem Ci, co mi się nie podobało w tym filmie, bo jest jedna rzecz, co mi się na, na bardzo nie podobała w tym filmie. Ale strasznie mi się nie podobała rola Sary Connor, czyli tutaj Emily Clark, czyli Daenerys z Gry o Tron kompletnie mi nie podchodziła, kompletnie. Tamta aktorka była ogóle... fajna, dobrze ją zrobili pod jedynkę, dwójkę, to się pięknie dopasowała i, i, i taka hard rockowa baba była, nie? a tutaj no, nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli. Tak, e, tym bardziej, że wiesz, tutaj, e, tutaj to cofamy się trochę wcześniej, więc ona tutaj jest młodziutka, tak? więc to musiała być młoda aktorka, a tak kompletnie mi nie pasowała. W ogóle e, widziałaś, e, widziałeś, e, Tomku, jak ona jest niska? O, o mniejsza z tym, jak ona jest niska, jak ona on, jest... czy ona jest tam wysoka, czy, czy ona tam. Ale powiedzmy... strasznie jest niska. No dobra, no mniejsza o to. no. Sara kolor, to, to powiedzmy, po dwójce zobaczyliśmy, że, że to jest kobieta, która jest przygotowana na ostateczność i jest gotowa zrobić wszystko. A, a tutaj to ja widzę jakąś taką postać, która no, no po prostu, jeżeli chodzi o aktorów, dobór aktorów i ich grę, to jest kpina. To ja, ja ogólnie nie jestem jakimś krytykiem filmów, czy jakoś głębiej nie analizuję filmy. Ja po prostu film oglądam i albo mi się podoba, albo nie. A po wyjściu z Terminatora kurde, no po prostu się tak zagotowałem, że, że dobrze, że teraz rozmawiamy, bo ja muszę się wygadać komuś. Słuchajcie, Kylie Ris. To jest, to jest żołnierz, który walczy z maszynami, z cyborgami, każdy jego krok może się skończyć śmiercią, koniec, on się cofa w czasie, podróż w przyszłości, on, on przed chwilką się przeniósł do tam przeszłości, a on się zachowuje jakby był nastolatkiem, kucze i z American Pie, no, miałeś takie wrażenie? Miałem no. takie wrażenie, Tak, tak, tak, tak, tak. To jest pomyłka. To, co, to, co Kylie Reese i, i Sara Connor, jak oni są zagrani, to jest po prostu... To jest straszne. Nie, nie mam innych no tak. słów na to. Tym e, ty, ty, straszne. Ty, ty, ty bardziej, że zobacz, że oni byli na... Oni nagrywali z Arnoldem, tak? Arnoldem, który praktycznie na aktorstwie nie ma, nie, nie ma żadnego pojęcia w sumie, ale ale on wypadł no najbardziej zajebiście, chociaż nie musiał się wys, wysilać, bo akurat tu miał stosunkowo fajną rolę i on z tym zawsze był dobry, ale... On ją no, to tylko oni tylko przeświczyli już tak. <laughs> tak. W sumie tak. W sumie trochę przećwiczył. Jest też Jason Simmons, który w sumie Oscara dostał, ale on tam dużo nie gra, tak na dobrą sprawę. Więc e, e, słuchajcie, no ale e, powiem ci szczerze, nie wiem czy wiecie też, powiem w ramach ciekawostki, że za rok będzie część druga, a za dwa lata będzie część trzecia. Więc i rob... potem prawa i potem prawa do filmu wracają. do kogo? Do Camerona i, i mam nadzieję, że on to wszystko zresetuje i zrobi prawdziwą kontynuację dwójki. Taka, jaka miała miejsce mieć. Jak, jak Arni będzie jeszcze żył? Ale wcale nie musi być z Arnie. Właśnie ja bym chciał, żeby po, po, potoczyli akcję do momentu, jak, o, oni jak oni odnajdują maszynę czasu i wysyłają pieszego T-800 w przeszłość i na tym może mi się zakończyć film. Taki, taki film zakończy ca całe takie kółko. Zrobi i będę zadowolony. Zobaczę jedną tylko rzecz, że nie wiem, w tych poprzednich Terminatorach, w jedynce, w dwójce no w tych najlepszych w sumie chyba w trójce też trochę Arnold grał główną rolę i on grał główną rolę, a tutaj on był tak na dobrą sprawę na poboczu on mógł być, on im pomagał, ale tak nie do końca w sumie był potrzebny w paru momentach był bardzo potrzebny, ale on był tutaj postacią drugoplanową moim zdaniem, no nawet no drugoplanową, o, oni byli e, tymi głównymi postaciami i właśnie to było w tym fajne, że właśnie on nie brał całego tego ciężaru na siebie w sumie E, tylko na tych młodych aktorach, a sam po prostu robił to, co robił najlepiej, czyli po prostu rozwalał wszystko, miał, w, miał wszystko w dupie i no i miał zajebiste teksty, tak na dobrą sprawę. I to mi się właśnie bardzo podobało w tym filmie. E, w Trójce mam nadzieję, na że podobnie, z tego co pamiętam. W Trójce, no dlatego mówię, że, że w Trójce już też tak było, no nie? Ale tak na dobrą sprawę w Jedencej Dwójce, no on był, on był tą główną postacią. E, tak, e, słuchajcie, e, co ja mogę powiedzieć? No mi się bardzo podobał. E, Tomku, pomimo tego wszystkiego, pomimo tego słabego i tej beznadziejnej fabuły to, był, to właśnie było to, co ty na przykład Rafalelu lubisz w Jurassic'u, czyli powrót do tej twojej nostalgii ja miałem tu no, wielką nostalgię, bo Terminatora po prostu uwielbiałem eee, i, i fajnie było do tego wrócić do tego świata będę było wrócić właśnie takim, jakim on był bo ocalenie dla mnie było nieporozumieniem fakt faktem grał tam wtedy Christian Bale, którego bardzo lubię ale nie podobało mi się kompletnie to, co tam było przedstawione. Więc fajnie było wrócić do Arniego. Arnie grał w ostatnich filmach beznadziejnie, ale akurat w Terminatorze zagrał świetnie. Więc polecam Wam. Zobaczycie też komputerowo zrobionego Arniego, jak Arnie wyglądał kiedyś i jak wygląda teraz. Fajnie, fajnie. To mi się bardzo podobało. Myślę, myślę, że, nie wiem, Tomku, pójdziesz na kolejne części do kina, czy już sobie odpuścisz? Oczywiście, że pójdę, ale, ale, ale bo bo chcę zobaczyć co oni dalej wymyślą, jak oni zniszczą moje, moje dzieciństwo i tego terminatora, ja ja, ja muszę to zobaczyć. Eee, ale no. tak jak mówię, no kurczę, film jako film jak się nie nastawiacie na coś wielkiego, jest naprawdę bardzo dobry. Nawet powiem, że o wiele lepszy od Jurejskiego Parku, bo w sumie oglądałem to i potem w niedługim czasie Terminatora i, i bardziej się bawiłem na Terminatorze. Jest fajnie, fajnie, fajniejsze akcje, no, po prostu kino akcji to jest. tak? Jest, jest bardzo dobry film, ale jeżeli ktoś idzie na, na, na Terminatora, żeby poznać dalszą fabułę, wyjaśnienie wątków i jest ogromnym panem Terminatora, tak jak ja i całego świata, "To będzie bardzo, bardzo zniesmaczone i zły, tak jak ja." Kurde, jak to by było fajnie, żeby wiecie, płacić za film dopiero jak się wyjdzie z niego i, i jak są dobre emocje. No, to, to by się sprawdziło, bo tak, bo tak słucham tego, co Tomek mówi, on wiesz, ja pójdę na Jurassica, on pójdzie na terminatora, zresztą ja na terminatora też pójdę. I wiecie, pójdziemy zobaczyć, jak bardzo to spierdolili, nie? Ale kurde, w zasadzie po co? Po to, żeby im znowu naładować kasę, a oni mówią, ej, chodźcie, jeszcze bardziej kurwa pociśniemy, no chodźcie, weźmiemy tego armii siwego tak całego, Łysego wsadzimy, nie? Albo tam jeszcze z Nie, nie. To, to e... nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. A swoją drogą yy, rzuciło Wam się w oczy, jak Arni fajnie ten film reklamował? Jakie tam robił przed, przed premierą różne ciekawe zagrywki? E... Ja to tylko. Tak, słyszałem tylko o tym, ale do końca nie Fajnie wiem. Fajnie co... chodził, chodził po mieście, był taki filmik nagrany. Eee, przebrał się oczywiście za Terminatora, czyli tam skóra, okulary i tak dalej. Eee, I postawił, stanął w miejscu, gdzie jego figura woskowa powinna stać. I wiesz, ludzie chodzą, o tutaj Elvis Presley, o tu Michael Jackson. O zobacz, to Terminator, nie? podchodzi, zrobię sobie zdjęcie z Terminatorem. A on tak wiesz, w trakcie, kiedy jest wiesz, wyzwalana migawka, look out, wiesz, z tym swoim wzrokiem, nie, albo we must go, nie wiesz, podchodzi do kogoś, łapie za rękę, you must go with me, wiesz, z tym swoim tekstem, nie? Takie, wiesz, takie Nie, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie, akurat... Gdzieś to? tam jeszcze po jakiejś alei, z kolei na ulicę chodził, gdzie właśnie takich jest e, performancerów trochę, e, którzy, którzy tam nawet znalazł swojego jakiegoś sobowtóra i go uczył, jak należy powiedzieć e, I'll back fajny, no. fajny <grym> e, tak w, w, tym, w tej najnowszej części Tomku zresztą chyba też zauważyłeś, że cały czas podkreśla że jest stary, ale jary że, że, że to już w sumie ma swoje lata, ale, ale jest najbardziej niezawodny no i w sumie mu się to sprawdza E, jak więc... mógł Krystian jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tak mi się przypomniała. Jest jeden taki mały zabieg, tylko tutaj za bardzo o nim nie mogę mówić, bo, bo nie chciałbym jakichś spoilerów dawać komukolwiek, ale jest fajnie zrobione coś takiego, że ten film jest przystosowany do naszych, do naszych lat, pomimo, że powiedzmy tam się dzieje troszeczkę później, potem, szybciej. To jest fajnie dostosowane do tego, co mamy teraz na co dzień. Jak wszyscy chodzą z komórkami, z tabletami. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś, Krystian. Nie nie, no chciałbym... nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jest, jest, jest, jest pokazany jaki, w jakim głupim świecie my teraz żyjemy, gdzie, gdzie wszyscy opierają się tak praktycznie na, na technologii, na telefonach, na laptopach. Bez tego po prostu byśmy no, sami się, sami zginęli, tak? Jak, jakby się, jakbyśmy nagle zostali odcięci od internetu. W poprzednich częściach Terminatora tego nie było. W tym Terminatorze zrobili taki sprytny zabieg. E, tak jak mówię, nie powiem, bo to będzie dosyć duży spoiler, ale jest to kapitalnie zrobione. To jest taki bardzo jasny plus, jeżeli chodzi o fabułę, co mi się strasznie podobało. Ładnie z tego wybrnęli i przystosowali powiedzmy film do dzisiejszych czasów. No, chyba wiem już o co Ci chodzi. No, no, no, wiem. Mhm. i właśnie kolejne części mogą się bardzo fajnie na tym opierać jeżeli tego nie, nie, nie spierdzielą to coś z tego jeszcze, z tej papki kupy mogą jeszcze coś urzeźbić tak mi się wydaje i o koniecznie zobaczycie zobaczcie, poczekajcie aż napisy przelecą scenę końcową, bo o, jest scena końcowa kurde, o, to nie wyszedłeś. wiedziałem to, to musisz, mi musisz mi powiedzieć to po podcaście mi powiesz ja tylko powiem, że bo to, to będzie taki trochę mały spoiler ale powiem wam, że Arnie będzie ulepszony w nowej części i jestem ciekaw jak to będzie wtedy wyglądało i to jest właśnie fajne tak bo na ogół jest tak, że zawsze bo to chyba było on miał model T-800 z tego co pamiętam i zawsze walczył z tym T-1000 i to było fajne, że z t em walczył tak ale zawsze to było takie fajne że on był zawsze na tej straconej pozycji że on miał zawsze pod górkę, że miał ciężej po prostu, żeby tym gorszym modelem. A, a teraz, no właśnie, po tym filmie będzie już tym lepszym modelem, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w następnych częściach. E, dobra, słuchajcie, myślę, że Terminatora możemy jak najbardziej polecić, jeszcze Rafa pójdzie to już w ogóle, bo może powie nam tak chociaż trochę o wrażeniach z niego. E, swoich, e, słuchajcie, myślę, że pomału możemy zakończyć 38 odcinek podcastu bez imienia, słuchajcie, no to był taki bardziej kulturalny e, odcinek, no ale mamy posłuchę ostro, myślę, że za dwa tygodnie jak nagramy, to też zbyt wiele się nie dzieje, chociaż być może dla Was coś przygotujemy, ekstra, ale to zobaczycie, zobaczymy, czy nam to wyjdzie więc nie będę tego spoilerował tak czy siak oczywiście wpadajcie na padporta.pl, tam jak zwykle będzie nasz odcinek wrzucony na bezimienny.pl, czyli na nasz fanpage, poza tym oczywiście jesteśmy na facebooku, wrzucamy odcinki na youtubie i mamy swoje rzeczy filmiki w sumie zestreamowane rozgrywkę Tomka na Twitchu, więc wpadajcie, to wszystko jest pod odcinkiem, możecie klikać i wchodzić no i co, no i będziemy w sumie kończyć 38 odcinek w sumie został już nagrany ja będę go niedługo montował, więc ze mną w dzisiejszy wieczór nagrywał Tomek zawacki. dziękuję wam był też również ze mną Rafał Radomyski dzięki, pozdrawiam tak i standardowo ja prowadziłem czyli Christian Kender, a my słyszymy się teraz standardowo przez okres wakacji już za dwa tygodnie więc trzymajcie się, cześć